Witam Państwa serdecznie, antywirus po tej stronie 24 maja 2022 roku i Zezowaty Zoro, gospodarz po drugiej stronie. Prorocze, prorocze tytuły, kurde, antywirus, no człowieku, nowa pandemia się szykuje, ty ratuj, ratuj. No, no ale najpierw em, norwescy informatycy, bo to był hit zeszłego tygodnia. No to właśnie... rekapituluj, tak oświeć mnie, tak. o co tu chodzi, bo ja, ja to wiesz, ja to niepiśmienny z polskiej dżungli, to co mnie tam, no. Tak, czyli podziel się swoim majątkiem, to tutaj nasz y, mentor ekonomii, y, czyli premier, po, poczynił taką figurę, bo to jest właściwie już figura, to jest taki wyższy poziom y, marksizmu finansowego, to nie są jakieś szeregowe tam... Y, tutaj środki stylistyczne, to jest gruba sprawa. To tylko liderzy międzynarodówki są w stanie takie figury dobierać i z taką lekkością, z lekkim grymasem twarzy yy, wrzucić komuś takie poczucie winy, że on tam zarabia, a, a my co? Właściwie my no. mamy pieniądze jako Polska, tylko że one są teraz yy, w Norwegii. On zarabia na ludzkiej krzywdzie przecież, no bo Putin nas atakuje, rozpoczął, rozpętał wojnę, musieliśmy pozamykać wszystkie rurociągi, a tam źli kapitaliści, kropicy, bandyci wykorzystują te okazje no i, i łoją nas, że tak powiem, na ropie. <śmiech> Człowieku, tu padła kwota i mi się po prostu zaświeciło w oczach. I to dobrze z wyliczone. Nadzwyczajne zyski w tym roku. 100 miliardów euro na, ponad dotychczasowe zyski, które i tak są wspaniałe, że tak powiem. I chyba no, godziwe, skoro mają najbardziej wypasiony fundusz emerytalny, wypracowany właśnie na zyskach z eksportu swoich surowców naturalnych. De facto, jakby spojrzeć tak na te, te rachunki emerytalne, to kraj Skandynawii Północy jest najlepiej wyposażony na stare lata, no bo jak Pinocchio wskazał trafnie, zarobią nadzwyczajnych zysków tylko w tym roku na, na tej dobrej pasie e, e, e, embarga na naftę i gaz 100 miliardów euro na ledwie 5 milionów głów. No to sobie wylicz ile to jest na jedną sztukę. To jest tylko starta. na trzy miasta w Polsce, czyli Warszawa, powiedzmy, Poznań, Wrocław. Wystarczy. E, e, tak, nie i to myśli. jest tyle. Nie, nie wystarczy, bo w Warszawie mamy 300 tysięcy nowych Ukraińców. Także wiesz, Warszawa, Warszawa już jest dużo większa niż była poprzednio. W no to... ujęciu na samych migrantów. No to więc to jest... wychodzi na głowę 20 tysięcy euro rocznie na zwyczajnych zysków. No i Sprawiedliwość dziejowa i społeczna mówi no słuchajcie, ale to jest chore, horror, chory horror, horror, podzielcie się, <ścoughs> wpłaccie nas od budowy Ukrainy, żeby nie było, że my chcemy to przygarnąć, nie? No, yy, i wspomniałeś o marksizmie, no? Kto by przypuszczał, że ten, że ten bankowości nowożytnej z tej stajni się wywodzi albo przynajmniej do niej zmierza no nie wiem a, tu... No, a jednak tu widać, że te, te nurty są myśmy o tym marksizmie kiedyś mówili w, wiele miesięcy temu tam to było rozwijane szeroko i historycznie natomiast tu się okazuje, że teraz to wkracza wartkim nurtem w samo centrum polityki finansów państwa i to na poziomie międzynarodowym no ale Wiesz, no to jak się spojrzy na to od strony, że tak powiem, takiej moralnej, no to ten szantaż stoi na kruchych podstawach. No bo to jest na takiej zasadzie, że przecież no to nieuczciwe, że i to niesolidarne i nie chore, że wy zarabiacie na nadzwyczajnej krzywdzie innych współobywateli europejskich. Ale przecież eksporter wiercący ropek na, na szelfie kontynentalnym w Norwegii w ciężkich warunkach atmosferycznych to są horrendalne roboty nie chciałbyś być na tej na tej platformie oni się tam często zmieniają mają szychty nie wiem tam kilkumiesięczne tylko bo to nie dość że warunki atmosferyczne pogodowe tam te, te sztormy i, i nadzwyczajnie no, wymagające że tak powiem skupienie tam, bo nie, nie można się nigdzie pomylić to, że oni tam robią fizycznie tak i tam operują tymi maszynami, to każda z nich kosztuje grube miliony i, i trzeba uważać, żeby to się nie zepsuło po prostu. Więc... Nie zakończyć żywota w, w Tak, no jakimś... bo wiesz, huragan, pożar, wiatr zawieje, to się przewróci. Tam mnóstwo, multum różnych zagrożeń. Ale już zachując od tego, jest po prostu wielka samotnia, bo oni tam żyją jak w jakimś za przeproszeniem, pieprzonym klasztorze. Im tam dostają fioła po trzech miesiącach, no. Te duże firmy naftowe to wiedzą, także mają specjalne programy socjalne, zatrudniają psychologów społecznych po to, żeby ich obserwować. Załogę tam, na tych, na tych odwiertach, żeby nie sfiksowali, bo, no bo przecież jakieś morderstwo się zdarzy, jakaś mała kłótnia w, tym, w kantynie, no i problem gotowy. Także no nie można pozwolić na to, żeby wybuchł bunt na przykład, albo żeby ktoś kogoś tam nożem zaciukał, bo ci koledzy pójdą na odwet i będzie wielka wojna. To się już zdarzało. Tam ja nie, wystarczy iskierka tylko. Ja nie mówię, że, ty, że tam, ale były po prostu problemy techniczne wynikłe zwyczajnie z sabotażu, że ktoś po prostu zapalił z, zapalniczkę nie w tym miejscu, co trzeba. No, no i, i świadomie, jak później śledztwo wykazało, że to po, po prostu to był akt zemsty. Był tak Zdenerwowanych. Odwaliło najzwyczajniej. Tak, że po prostu podpalił całą, całą tę wieżę wiertniczą za kilkadziesiąt milionów, nie? Razem ze sprzętem, który jest wart kolejne kilkadziesiąt. No... Więc na, na to nie można pozwolić, ale mówię te bajki, takie opowieści dziwnej treści, yy, nie dlatego, że się z nimi identyfikuję, tylko żeby narysować pewien obraz, nie? że to, to są realne, twarde warunki, że tam się nikt z nikim nie patyczkuje, że to jest ciężka walka z żywiołem. To nie jest tak, że oni tam sobie jadą na wczasy. To jest co najmniej o dwa rzędy wielkości gorsza robota niż u nas w kopalniach, gdzie zwrócę uwagę, ostatnio była seria wypadków związanych z tym, że przecież dwa lata temu Pinokio pozamykał kopalnie, a teraz trzeba je na gwałt uruchamiać. Zwiększać, zwiększać wydobycie w tych sztolniach, które jeszcze działają na granicy ryzyka. Słyszałeś ostatnio, że za miesiąc były dwa duże wypadki. No, to jest tragedia Nie, ludzka. No ile rodzin te... Kto za to ponosi odpowiedzialności? I te, no, wymagające zawód, niebezpieczeństwo. Te rodziny się z tym godzą, że, no, że pracują w ciężkich warunkach dwa kilometry pod ziemią. To jest prawda, ale... No jest gdzieś granica, aż tak powiem, racjonalnego rachunku tego ludzkiego, ekonomicznego, nie? No szafować cudzym życiem, no jest łatwo, no mu, ale jest przymus wyższej konieczności, bo jest wojna, to musimy pracować, no zgoda, ale kto to spowodował? Kto był tym inicjatorem? Tak, pierwszym. Na tej samej zasadzie ci twardziele, którzy zarabiają dobre pieniądze na tych, na tych odwiertach, no to są sumy sześciocyfrowe w euro liczone, albo w dolarach rocznie. Oni naprawdę dobrze zarabiają, ale za taką robotę, ja nie wiem, czy chciałbyś tam pojechać. Bo po pierwsze byś się nie zakwalifikował, ale, ale jakbyś już tam był, czy byś tam chciał zostać po tych kilku miesiącach? Na no kolej... myślę, że jednak nie. Więc... Więc to nie jest za darmoche, jeżeli oni korzystają z tego, z okazji rynkowej, to jest normalne, bo zapełniają lukę, która jest otwarta. No, tego surowca nie ma. Te ceny są horrendalne, dlatego że ktoś to tak zrobił. Co zrobił? Pozamykał rury. No to kto to zrobił? Ja, ja zadam takie akademickie pytanie. Czy to był towarzysz Władimir Władymirowicz? No, widzisz, tak się polityka właśnie układa, że najpierw się tworzy problemy dla innych, głównie dla dużych grup społecznych, a potem zrzuca się wszystkie ciężary, żeby ci właśnie ludzie musieli sobie radzić z dodatkowymi trudnościami. I to, co obserwujemy, to jest właśnie powtórka tych scenariuszy, które już przez dziesięciolecia wydawały się, że nie wrócą, a tu jednak. Jednak wracają i taka dziejowa karuzela się pojawia. Nikt nie wstydzi się proponować rozwiązań, które kiedyś mogłyby uchodzić za zwykłą kradzież czy wprost drabunek. Tak i to się dzieje w skali makro. Już tu, tu, przełamano mosty i to przecież żeśmy już o tym mówili. Złamano tabu nienaruszalne, że embargo, bojko, i tak dalej, wszystko dobrze, okej, okay, to działania polityczne, rozumiemy, ale kiedy rabujemy w biały dzień prywatne majątki ludzi z absolutnie nic z tym niezwiązanych w żaden sposób, blokując czy w ogóle nie biorąc pod uwagę tak zwanych rządów prawa, że no, przecież istnieje możliwość pomyłki, że najpierw trzeba przeprowadzić jakąś wiarygodną procedurę prawną, żeby komuś odebrać jego prawa, jego własność i tak dalej. Czy nie? Robimy to krótką ścieżką, po prostu po bolszewicku bierzemy i, i, i koniec. Bo był pan, widzieliśmy pana w towarzystwie bandyty. I pan jest jego znajomym, więc podejrzewamy, że pański majątek jest tu no, związany z bandytyzmem, Do no to go zamrażamy. Ale co to znaczy? Ładne słowo zamrażamy. Przecież to jest zamrożenie, które prowadzi do wywłaszczenia po prostu. Bo na razie nie można tym dysponować, czyli w ogóle nic z tym zrobić, czyli jest to bez, bezużyteczne, tak? w sensie użytkowym i finansowym, a w drugim kroku, przecież to nie będzie trwało w nieskończoność, no to albo to oddamy, częściowo nadwyrężone, albo po prostu to ukradniemy do końca. Żeby miało pozory jakiejś legalności, to uchwalimy, że to idzie na koszty odbudowy, bo wiecie, ten bandyta zbombardował tam ilość miast, pozbawił tysiące ludzi życia, no to należy się odszkodowanie i to bierzemy nie od bandyty, tylko od was, bo wy się, jest... przecież to, to należy się do tego towarzystwa brzydkiego, który się koleguje z tym bandytą, wy pochodzicie z jego kraju, mówicie jego językiem, popieraliście jego reżim, no, przecież macie firmy w tym kraju, no to ten wasz majątek prywatny to jest objęty embargiem, koniec, konfiskujemy. No, to, to nie jest bolszewia, bolszewia turbo? Oczywiście, że jest. To łamie no, wszystkie standardy państwa y, prawnego, tak zwanego, wywożącego się z Rzymu, który notabene te zwyczaje przejął jeszcze z, z, z bardziej antycznej starożytności. To nie jest ilnowi, ale od kiedy złamiemy te podstawowe zasady y, rządzące własnością, no to już właściwie nic nie obowiązuje. I to wszyscy podskórnie rozumieją, więc nawet teraz trudno się dziwić, że, że ktoś wygłasza takie hasła, no to nadzwyczajne zyski, to teraz musicie się nimi podzielić. No, to jest wersja soft w porównaniu do tego, że ktoś ma nadzwyczajny majątek, który zdobył, przypuszczamy, w zażyłych stosunkach znajomości z tym bandytą, co napadł na, na sąsiedni kraj. Rozumiesz, że to, to, to, to nie ma mowy nawet o żadnych dowodach. To są jakieś insynuacje, przypuszczenia. No to jak na zasadzie przypuszczeń można komuś odebrać miliardy, no to na zasadzie koincydencji, przypuszczeń i insynuacji można y, poprosić kogoś, żeby się podzielił zyskiem, tak? No tak, bo nie tutaj muszę... mamy taką. A, agregację kulturową, językową, regionalną. Dowolny czynnik można sobie tutaj jako wiodący postawić i dopełnić dzieła rabunkowego, bo jeżeli już w jakimś miejscu takie precedensy zaistnieją, no to one mają dalekosiężne skutki społeczne i polityczne i widać, że są skwapliwie wykorzystywane przez czynniki władzy do, no właśnie do takich rozbójniczych działań. Ja tylko... Zaznaczę jedno podstawowe rozróżnienie. Ja nie jestem, co do zasady, przeciwny argumentacji moralnej takiej, że powiedzmy jest sytuacja nadzwyczajna, pojawiły się w związku z tą sytuacją nadzwyczajną z powodu siły wyższej wynikły okoliczności humanitarne, na przykład, wymagające takich działań wspólnych, wspólnotowych, jakiejś solidarności zbiorowej, że ktoś zarabia, a reszta jest dziadami z gołymi tyłkami, tak? To budzi mój sprzeciw. To jest oczywiste, bo to, to nie jest ani normalne, ani sprawiedliwe, ani zdrowe, żeby w sytuacji nadzwyczajnej była uprzywilejowana grupa, która zarabia, a cała reszta ryje nosem w ziemi. To, to jest nielogiczne Na, w, w jakiejś wspólnocie, a Unia Europejska taką rzekomo wspólnotą jest. Więc takie usadnienie pseudomoralne jest właściwe, ale tu, tu kluczowe rozróżnienie. Co to jest siła wyższa? Skąd te są, te, te, te warunki nadzwyczajne, tak zwane katastrofy, które przychodzą znikąd i kogoś dotykają i cała reszta tej grupy no, jest zobligowana pomagać tym nieszczęśnikom dotkniętych dotkniętym karą Bożą. No, po prostu wystąpiła plaga i jest nieurodzaj albo się spaliło, był huragan, no, wybuchła wojna, tak? No rozumiem, przecież pomagamy wszyscy Ukrainie. Sami, sami Polacy, to bez pośrednictwa rządu całego, to robią na własny rachunek i nie oczekują jakich, jakichś wielkich pochwał ani wynagrodzenia z tego tytułu. To jest naturalny odruch, tak? Ale co innego jest, jeżeli sami spowodowaliśmy tragedię, a potem oczekujemy, że nasi sąsiedzi nam pomogą. No przecież my sami założyliśmy to embargo, nie. Licząc rzetelnie jakie będą jego skutki, bo przecież ja wiedziałem jakie będą jego skutki i sam to narysowałem na wykresie, że węglowodory w terminie trzech lat podrożają razy cztery, tak? Tak, tak, to było no, i, i, I czy ja jestem prorokiem, który ma jakieś tutaj prześwity z zaświatów? Absolutnie nie, jestem zimnym obserwatorem. Staram się jakoś na trzeźwo to, y, y, na to reagować. I co? No i tak mi wychodzi. No czy na, nasz, y, w cudzysłowie, premier, y, nie ma odpowiednich doradców, fachowców, którzy nie są, w, którzy są w stanie mu to wyliczyć? oczywiście no, no, nie o... Konsekwencje swoich działań. No zgadza się, no to to jest osobista odpowiedzialność, tak, tak zwanego polityka za jego horrendalne decyzje. I... Zrobimy takie decyzje i było postanowione, tak, będzie drożej, ale stać nas na to, poniesiemy te ciężary, tak? No to jeżeli my poniesiemy te ciężary, ja tu, broń Boże, nie jestem obrońcą Norwegów, którzy mają stopę życiową 4, 5, 10-krotnie wyższą od nas, tylko mówię, jak to wygląda w normalnym życiu. Jeżeli ja się podjąłem decyzję i mówię sąsiadom, ja to zrobię, mnie na to stać i ja ponoszę koszty, no to po trzech dniach przychodzę do nich z podkulonym ogonem i mówię, słuchajcie, ale no nie wyszło, to może byście zrobili zrzutkę. Tak, tak. I to właśnie w ten sposób wygląda. Jeszcze bym wprowadził takie rozróżnienie w temacie tej siły wyższej, bo siła wyższa w skali mikro to nie jest to samo, co siła wyższa w skali makro. W skali mikro to jest taka właśnie klauzula zdarzenie, które w klauzulach o wyłączeniach i odroczeniach umów jest stosowane, kiedy jedna ze stron nie może wypełnić swoich zobowiązań ze względu na wyższe od tejże pozycji swojej zjawiska, które nie umożliwiają przykładowo akty władzy państwowej, katastrofy naturalne. Wojny tego typu, wojny, zamieszki, strajki generalne tam. Niektórzy to wymieniają konkretnie, inni zaś na przykład i kilka tutaj wariantów. Tak. Dlatego, że w obecnej strukturze społecznej nie sposób przewidzieć wszystkich tych kombinacji i to też przestrzegam osoby, które sporządzają umowy handlowe ponieważ istnie, nikt nie prze, przewidział pandemii tego rodzaju, o takich rodzajach obostrzeń, lockdownów, blokad różnego typu. Także warto tutaj pewne elastyczne stosować pojęcia, które odzwierciedlają rodzaj zjawiska i rodzaj tej niemożności. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, siła wyższa w skali makro, międzynarodowej, Zwykle można powiedzieć, że jeżeli to nie jest kwestia przyrodnicza, to jest wywoływana w wyniku jakiejś takiej czy innej przemyślanej polityki lub chaotycznej polityki, bo to jedno z drugim nie, nie przeszkadza, gdzie tworzy się konkretny problem, który znowu ma służyć rozwiązaniu jakichś tam innych zagadnień politycznych, wyborczych, czy też zdobycie jakiejś przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym. I tutaj już trudno mówić o y, motywacjach godziwych. Także to jest zupełnie już coś innego. Generalnie chodzi o sprawstwo. Czy sprawcą, jest, jest Pan Bóg i Jego siły, przyrody albo nieprzewidziane okoliczności poza zasięgiem naszych decyzji i możliwości reagowania? Czy też wynika to z naszych osobistych działań, co jest właśnie tym przypadkiem? Osobistych decyzji świadomie podjętych przez niezmienione z nazwy państwa europejskie, podpisujące się rękoma, nogami i wszystkimi innymi rzęsami, powiewającym siwym włosem na głowie, te cyrografy, tak, szósty pakiet sankcji na Rosję. Ja być może się moralnie z nimi zgadzam, ale każde z nich, z tych decyzji politycznych, administracyjnych, rodzi określone skutki. No i zwyżka cen światowych na surowce energetyczne to nie wynika z dopustu Bożego. Tylko z, z, z, ty, z tych akcji, właśnie z bojkotu, z blokady, z niedopuszczenia surowców na rynek i tak dalej. To z tego się wzięło. To nie jest zjawisko atmosferyczne. To nie są zmiany klimatu, broń Boże. To wynika z decyzji politycznych, administracyjnych, więc no, pora, by się z nimi rozliczyć, chociażby przed własnymi w cudzysłowie wyborcami, tak? No na razie u nas to nie zachodzi, bo to tylko kwestia upadku rządu mogłaby tą sprawę załatwić. I czy by to było dla nas lepsze, czy gorsze, to nawet trudno przewidzieć, bo poziom degręgolady jest już relatywnie wysoki, szczególnie wśród tematów finansowych. Czym to się skończy? Na pewno niczym dobrym, bo tempo tutaj dewastacji budżetu jest po prostu... Ja, ja na razie zostawię na boku gorzkie żale na temat niedomkniętej kasy, bo to, to, to widać już całkiem niewprawnym okiem. Ale skąd się wzięło źródło tych kłótni na szczeblu międzyrządowym, wewnątrz tak zwanej do tej pory niemalże jednogłośnej wspólnoty państw europejskich, czyli Unii Europejskiej? Polska sobie nagrabiła tutaj wiele punktów ujemnych w konfrontacji na przykład z Niemcami i z centralą w Brukseli. Wiadomo, ta praworządność i tam te fundusze europejskie i tak dalej, na ten, na ten krajowy plan odbudowy, który wygląda na to, że po przyklęku rządu kaczyńskiego i, i, i zmłotowaniu z e, e, ziobry, no bo tak to wygląda w koalicji. Udało się zachować zarówno koalicję, przytłoczyć Ziobrę, no i jakąś taką dziwną nowelizację przeforsować kompromisową Dudy, która cofa wszystkie te nowelizacje Sądu Najwyższego no i, i wymusza de facto z przyklęku realizację tych postanowień kilku już wyroków Sądu Trybunału w Luksemburgu. Więc no, będziemy Płacić te kary, które nam przesolili, to już jest gruba kwota, tam kilkuset milionów, czy też nawet miliarda i trzeba to będzie wybulić w końcu, bo czy, czy wyroki to są wyroki, nie można z tego robić sobie do żartów, trzeba tę Izbę Dyscyplinarną rozpędzić. Trzeba by się z tymi sędziami coś zrobić i uregulować kwestie tej Krajowej Rady Sądownictwa, te, tych, tych legalnych i nielegalnych, tych dublerów tak zwanych w cudzysłowie sędziów. Nie chcę nad tym się rozwodzić, jakie tam są motywacje polityczne, jak to wygląda. Wszystko to jest dosyć niesmaczne, bo kontrowersyjne. To właśnie na tym polega problem. Nie dlatego, że ktoś ma rację, tylko dlatego, że sama kontrowersja jest niezdrowa. Więc to będzie rozstrzygnięte na przyklęku. Polska tutaj się cofa z tych wszystkich wcześniejszych postanowień. I co? No i nic. Winnych nie ma, jak zwykle, ale punkty są nagrabione. I do tego jeszcze, jakbyśmy potrzebowali jeszcze jednego frontu zwarcia z, państwem, z państwami unijnymi w sytuacji zagrożenia z Norwegią. Po co? Dlaczego? Skąd to się nagle wzięło i wybuchło ten no, mocno niedyplomatyczny gest? No bo to... To jest, no odbiło się naprawdę szerokim echem. To jest coś bez precedensu. No, taki moralno-finansowy szantaż na tym poziomie. I, I no nie trzeba daleko szukać, żeby przeczytać gazetę wyborczą Michnika, która wskazuje trafnie przyczyny. Nord Pipe po prostu nie jest zapełniony. I Norwegia, mimo tego, że... Czy właśnie dlatego, że jest uczestnikiem dobrowolnego, dobrowolnej federacji pod tytułem Unia Europejska, głównie gospodarczej, na wspólnym rynku, jakoś nie widzi potrzeby, żeby po obniżonych cenach dostarczać Polsce gaz, na co myśmy najwyraźniej w osobie naimskiego liczyli. I zbudowaliśmy rurę, tak? I mamy zapewnić. Przekontraktując gazu. 10 miliardów metrów sześciennych rośnie, co nam zapewnia docelowo, czy jeżeli przyszłaby taka przymusowa sytuacja, 50% konsumpcji krajowej, tak? I to jest, no to jest duża dywersyfikacja, ale mamy obłożenie na tę rurę tylko 30%, tylko 3 miliardy metrów sześciennych z ostatnich informacji. Może one są nieścisłe, ale że od wielkości na pewno się zgadza. No więc jak to jest? Tutaj właśnie widać, że ten moment negocjacyjny jest niezwykle kluczowy, żeby wykorzystać sprzyjające okoliczności. Aktualnie te okoliczności są cieniutkie dla Polski, ponieważ my już mamy poodcinane zaopatrzenie ze wschodu i jesteśmy mocno uzależnieni od innych. Zatem ta siła przetargowa, no nasza jest blada. No, ale ja Ci chcę jeszcze przypomnieć, kolejność sprawczą. Tu znowu, żeby mnie nie posądzili, że jestem adwokatem Władimira Władimirowicza, bo nie jestem jego kumplem, kolegą, ani nie jest moim sponsorem. Generalnie typ mi się nie podoba, bo sam mówi, że nie jest naszym przyjacielem, a ja do takich gości podchodzę z ostrożnością, nie? bo on nawet nie, nie chce udawać, że, że nam coś pomoże, tak? albo jest naszym kolegą i tak dalej. Absolutnie. No więc dlaczego mam go kochać? Nie, ale no, patrzę co się dzieje. To się okazuje, że rurę, którą zakontraktował niewidziany od dawna były premier, hiperpremier, taki... Mówiący takim dziwnym, drewnianym głosem. Taki, i no, miał przezwisko Cyborg w Sejmie. Pan Waldemar Pawlak zakontraktował kontrakt stulecia na gaz dla Polski, że mieliśmy, o to teraz 100 lat mamy zagwarantowane dostawy taniego gazu. Okazało się, że gaz nie jest tani, tylko najdroższy w Europie. Mało tego, potem jeszcze zaangażowali Trybunał Arbitrażowy, żeby Rosja wypłaciła nienależnych zysków w tym horrendalnym kontrakcie zafiksowanych na miliard dolarów. To Rosja zwróciła z wielką przykrością, ale wiesz, no niedźwiedź jak raz musi oddać, to, to on pamięta Ta, i to sobie odbije w przyszłości. No i my to wiedząc, że on sobie odbije, to profilaktycznie zakręciliśmy jamał w tym roku. PGNiG rozwiązało długoletni kontrakt na ten ramowy, na dostawy gazu z jamałem. Rozwiązujemy. Tak, tak. To się tak. wszystko w ostatnich tygodniach... Ale to się tydzień Zostało... temu stało. nie cały tydzień temu, a, a teraz wybuchła nagle połajanka z Norwegią, że oni nam gazu nie chcą sprzedawać po tych cenach, które myśmy sobie wyobrażali. Rozumiesz sytuację? No ja się nie dziwię, że ktoś dostał tutaj, wiesz, wielkiego amoku na swoim foteliku prezesa, bo to, co obiecywał, to jest nieprawda. To się nie da zrealizować, tak? że ceny, które, które, które tam napisali w harmonogramie, to nie są plus 50%, tylko razy 3? Wow, no to ktoś musi beknąć. No to kto beknie? No Władimir Władimirowicz, bo najpierw napiszemy w gazecie, że zamknął dostawy gazu. Z zamknął po, po zerwaniu kontraktu, tak? <ścoughs> to, to wszystko prawda. No dobrze, ale kto jest jeszcze Aha. To Norwegia, bo, nie, no, bo Norwegia nie chce się podzielić tymi nadzwyczajnymi zyskami, nie? A tak naprawdę o co chodzi? No, że no, warunki rynkowe dostaw gazu są razy trzy. No i myśmy tego nie przewidzieli. To było też ciężkie do przewidzenia, dzenia, dlatego też powiem Ci, że w tych okolicznościach przyrody yy, ta rozgrywka z Komisją Europejską to jest yy, po polskiej stronie dopiero na jedno kolanko przyklęknięcie i obawiam się, że to nie jest koniec, dlatego, że uwolniona została tylko część znacznie poniżej połowy funduszy. Inaczej, przyobiecano jej uwolnienie. Tak? Bo to nie jest jeszcze to samo. Także będą dalsze tutaj kroki, a żeby to rzeczywiście sfinalizować i trzeba jeszcze będzie na jedno kolanko klęknąć. Ale to ja nie chcę ci znowu psuć humoru, ale będę musiał. Ty mi nie psujesz, bo bo, bo, ja bo sprawcą tego, tego stanu rzeczy wysoce ryzykownego jest nikt inny niż pan z długim nosem, który... Osiągnął na słynnym tam jeszcze za czasów kanclerz Merkel, to były jej ostatnie wielkie, wielkie fajerwerki tam w, w negocjacjach i tam jeździł Pinokio tu i tam i się witał i żegnał i, i odniósł największy sukces w negocjacjach trwających nieprzerwanie dwie doby. Ja nie wiem jak on spał tam, jak on to wytrzymał, to o ranie nosem w tym. ale Dał radę i osiągnął wielki sukces, mianowicie doszło do kompromisu z Narodowym Planem Odbudowy, bo Polska była tam hamulcowym, postawiła zaporowe warunki. My mamy być największym beneficjentem per capita, tak i tak dalej, bo jesteśmy najbardziej niedorozwiniętym regionem. W Unii, więc musimy tam się tam odpracować i zainwestować i tak dalej, wszystko jasne. No ale Berlin tutaj mówi, ale słuchajcie, to no musimy mieć jakieś zabezpieczenia, bo tak nie może być. No i negocjowali, negocjowali dwie doby i hurra, biały dym. Wszedł w niebiosa z Brukseli. No dogadaliśmy się. Dzięki premierowi Morawieckiemu, który był zwycięzcą tego turnieju. I on doprowadził do tych kompromisów i wszystko uzgodniono. Jak? No. Dzięki klauzuli, to wtedy jeszcze nikt nie wiedział, o co chodzi. Tak zwanej warunkowej. Ja podejrzewali, ty do, do, dokładnie Ja to razu w tym tygodniu, kiedy to się wydarzyło, powiedziałem, ten tekstem ekspresji z verbis o co chodzi, że to jest, bum, jest... Cyk, cyk, tak to było. Miecz Damoklesa wiszący, ja tylko po nie kilka akapitów przeczytałem, już wiedziałem, że to jest to. I że to w odpowiednim momencie zagra. No i patrz, pan zagrało. No, skąd się wziąłem taki prorok? No kurde, znam życie, wiem jak to funguje, jak mówią Niemcy. Po prostu. To, to, to tak działa. No też nie ma co tutaj krzywić. Realpolitik tak działa. Więc największy sukces Morawieckiego polegał na tym, że zgodził się na tę klauzulę warunkowości, którą obecnie ten sam Trybunał, który go teraz zbeształ razem z jego ministrami na czele z miejscem Sprawiedliwości Ziobro po prostu przeforsował w formie wyroku z, z pozwu przeciwko Komisji Europejskiej. Bo Urszula van der Jelen nie chciała ze względów politycznych, że to brzydko wygląda, tej klauzuli od razu stosować. To Parlament Europejski o to wystąpił Trybunał z Urzędu Sprawiedliwości w Luksemburgu, pozwał Komisję Europejską jako organ wykonawczy tworu prawnego pod tyłem Unii Europejskiej i przysolił wyrok, że musicie stosować klauzulę warunkowości, która polega na czym? Na sprawdzaniu tak zwanej zgodności z europejską praworządnością. O! I są dwa kraje na celowniku, które z tego właśnie wyroku wdrożono procedury sprawdzania praworządności, to jest Polska i Węgry. To jakiś zbieg okoliczności, nie? To taki, jakiś, taki przypadek, no nie, no to jest logiczne, to no wiadomo, bo już tak to się rozegra biurokratycznie, bo takie procedury w Unii jeszcze nie było, no to Unia ją stworzyła na podstawie tego wyroku Trybunału ad hoc yy, podstępowanego przez Trybunał w, w Luksemburgu i działa. Już. Komisja Europejska musi to wykonać i koniec. A jak ma wyglądać ta procedura praworządności? Jeszcze nie wiadomo w szczegółach, ale na pewno będzie dotyczyła sprawdzania praworządności. No bo Polska i Węgry kuleją w tej dziedzinie. Tak? No kuleją. No to musimy nadzorować. I teraz wypłaty kolejnych transfunduszy są uzależnione od kolejnych weryfikacji tej praworządności, jakkolwiek by ją nie zrozumieć, a wiadomo, że o co chodzi, tak? No. I tak to no. właśnie jest w dużej polityce, że niedźwiedź jest niedźwiedziem, wilk, wilkiem, a lis, lisem i nikt się temu nie dziwi, po prostu każdy wyciska własny interes i nie ma tam żadnych sentymentów. Natomiast myślenie życzeniowe na tych poziomach się absolutnie nie sprawdza, są interesy i praktycznie tylko interesy. Jeżeli te fundusze zostaną uruchomione, a będą, i to się zacznie toczyć, czyli proces inwestycyjny w tym roku ruszy, na przykład latem, jesienią, duże projekty zostaną uruchomione, będziemy z wykonawcami umoczeni już na setki miliardów, tak, w procesy inwestycyjne, i co wtedy? A wtedy oczywiście Praworządność trzeba będzie jeszcze raz zweryfikować no i do momentu jej uregulowania no kolejne wypłaty zostaną zatrzymane. Wyobraź sobie, jak wygląda zatrzymana w trakcie duża inwestycja infrastrukturalna. Tak, to sobie dosyć łatwo można wyobrazić, jeżeli ma się do czynienia z procesami inwestycyjnymi, z przetargami. Ja powiem tutaj jeszcze coś więcej, bo rozmawiając ze znajomymi, którzy w różnych tutaj okolicznych przetargach biorą udział ze strony gminnej, te przetargi wcale nie zostały odłożone czy anulowane. One się odbywają i co więcej te procedury biegną tak jakby te pieniądze na kupce już leżały. Więc należy się spodziewać, że wcześniej czy później zrobi się poważny deficyt i Skarb Państwa będzie musiał odpowiedzieć wobec wykonawców, którzy podjęli się zobowiązań na rzecz gminną, komunalną czy jakąkolwiek inną państwową, wykonując inwestycje, dokonując zakupów materiałowych i potem się okaże, że nagle zapłaty nie ma. No, bo zadziałała siła wyższa. Tu mamy siłę wyższą. W klasycznym tego ujęciu. Jedną właśnie z sił wyższych są wirusy. I w związku z tym, że mamy tutaj dużą różnorodność, aktualnie grypa ma ospę. W związku z tym pojawiły się nowe okoliczności, ja, ja nie wiem, czy w pewnym sensie y, ta y, ospa małpia nie przypomina raczej epidemii małpiego rozumu, bo y, wydaje mi się, że tu już mamy bardzo jako ludzkość i społeczeństwa y, europejskie y, dosyć wysoki poziom osiągnięć. Y, co prawda coraz większa ilość ludzi zaczyna rozumieć, że to y, o coś innego tutaj zupełnie chodzi, no ale mimo wszystko ta sama gierka się rozpoczyna. To obserwujemy od paru dosłownie dni, kiedy pojawia się grypa, nie grypa, przepraszam, bo to teraz już grypa nie jest modna, małpia ospa, która przecież miała być małpia. A teraz się okazuje, że nagle przeskoczyła na człowieka w dosyć, że tak powiem, chyba niefortunnych okolicznościach. No ja już nie chcę rozwijać tematu dosyć smakowitego, że towarzysze naukowcy z kilkunastu laboratoriów na Ukrainie tajnych, rozmieszczonych przy współpracy międzynarodowej, między innymi z amerykańską DARPą i Agencją Przeciwdziałania czy planowania sytuacjom nadzwyczajnym, takie coś tam istnieje. Oni wydają grube setki milionów rocznie na programy prewencji zagrożeń, na przykład z, z, ze strony broni biologicznych. I w ramach różnych grantów Ukraińcy razem z Chińczykami i z innymi narodami, że tak powiem, uprzemysłowionymi. Brali udział w takich programach, które nadzorowali Amerykanie. Między innymi chodziło o, e, wiele było tych programów szczegółowych, ale jeden z tych najbardziej ciekawych które obecnie, z którego obecnie dokumenty się ukazały oficjalne i właściwie niepodważalne, bo Departament Stanu ich nie, w żaden sposób nie podważa ich autentyczności. Z Moskwy na konferencjach prasowych tam w Ministerstwie Spraw Zagranicznych przy współpracy z ich Ministerstwem Zdrowia zorganizowanych na tych konferencjach pokazano dokumenty z tych laboratoriów wskazujące, że na Ukrainie prowadzono badania nad wzmocnieniem wirusów, na przykład e, świńskiej grypy, ptasiej grypy e, korony, koronawirusa, od nietoperzy, badania nad możliwością przeskoku na człowieka, to właśnie tam, i w Chinach, w Wuhan były te badania robione równolegle, e, i e, także nad e, e, gorączką kwotoczną ebola i nad e, ospą. Różnymi odmianami ospy, w tym ospą odzwierzęcą. Małpią ospą konkretnie. No to ciekawe są informacje, prawda? Te dokumenty Rosjanie mają, publikują je po kawałku i bardzo jeszcze smakowite jest to, że w tym samym tygodniu, kiedy zakłady metalurgiczne Azowstal z tajnymi schronami siedmiopiętrowymi pod ziemią sięgającymi czasów komuny jeszcze zamierzchłej, a które Rosjanie doskonale znają z tego właśnie powodu, tam mieści się jedno z tych laboratoriów. Laboratorium I... szkolne czwartej klasy. Tak, i tam, tam prowadzono badania i stamtąd są, ja oczywiście nie wiem, czy to są prawdziwe informacje, ale tak głoszą te sygnały, że tam właśnie były te między innymi te sprawy ospy załatwiane. Więc e, ha, bardzo ciekawe, że w tym samym tygodniu, kiedy padł Azov i te dokumenty trafiły do rąk odpowiednich służb e, rosyjskich, no to samo, e, ten sam sygnał pojawia się w postaci epidemii w różnych zakątkach globu, szczególnie u sojuszników natowskich zwróć uwagę, bo mówimy o Brytanii, Australii, Danii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Więc, tak jakby Chińczyków, Indii, tam Kuala Lumpur i tak dalej, to nie dotyczyło. Bardzo egzotyczny rozkład geograficzny epidemii, prawda? Politycznie wyrobiona epidemia tak, atakuje tylko wrażliwych imperialistów. No i jeszcze jakaś parada była właśnie z udziałem 70 tysięcy widzów, e, jakaś taka kolorowa parada. Tak, tęczowa. Gdzie oni się wszyscy rozjechali po Europie. Tak, i podobno roznieśli małpie syndrom. Tak? No, ja nie wątpię, że odbywały się małpie gaje i, i inne atrakcje. <śleszy> No, to, to wiesz, epidemiologicznie patrząc, no to jest bardzo wiarygodny wektor rozprzestrzeniania różnych drobnoustrojów, ale t, t, t, t, Nie bądźmy złośliwi. No, ale widzisz, jak podam Ci jeszcze dwa fakty, które już całkowicie Cię roz, roz, może rozbawią albo rozłożą. W, w Niemczech przeprowadzono zanim ta epidemia zac zaczęła się w ogóle pojawiać w mediach ćwiczenia przygotowujące siły reagowania kryzysowe tych tam sytuacji nadzwyczajnych. nie W każdym kraju są takie siły. W Unii Europejskiej w szczególności są takie siły reagowania na sytuacje kryzysowe i, i one były tam z, z inicjatorem i, i przeprowadziły te ćwiczenia przy udziale oczywiście Amerykanów i innych tam naukowców od epidemiologii. Kryptonim była OSPA Leopardia. Taki był, kryptonim tych ćwiczeń, OSPA, konkretnie OSPA, leopardzia od zwierzęca i ćwiczono, co, reagowanie skuteczne na pandemię wirusa OSPY. No to, patrz pan, minęło trochę czasu i taka OSPA wybuchła. Zaraz potem, jak na początku maja, towarzysz Bill Gates wydał książkę, co można kupić na Amazonie teraz od dwóch tygodni, jak poradzić sobie z kolejną pandemią która jak wiemy nie będzie już do pominięcia. Tak i wszyscy ją dostrzegą i będą reagowali. Patrz pan, kurde, sami prorocy, ale to jeszcze nie wszystko, bo w tym tygodniu odbędzie się w onz cie zebranie ogólne tam e, Narodów Zjednoczonych i będzie głosowana poprawka do e, traktatu o, o e, pandemiach właśnie która ma w zamiarze pomysłodawców z forum ekonomicznego, bo tutaj pan, pan Klaus, Klaus jest tam w tej Radzie Nadzorczej razem z Gatesem i ma generalną klauzulę współpracy z WHO na ten temat właśnie, czyli szczepionek i tak dalej, dlatego był czynny w koronie. Z tego samego powodu podrączkę z Billem Gatesem piszącym książkę o następnej pandemii. Klaus Schwab osobiście jest współorganizatorem programu światowego przeciwdziałania pandemią w Światowej Organizacji Zdrowia z panem Tedrosem Gebrejezusem, który notabene jest, został mianowany na to stanowisko przez... Klausa Schwaba osobiście. On go rekomendował. No i Tedros teraz realizuje te wszystkie światłe idee, jak poradzić sobie na świecie z kolejną pandemią. No i w tym tygodniu odbędzie się głosowanie na ten temat, czy członkowie ONZ-u, 180 krajów, czy tam 190 krajów członków ONZ-u sceduje swoje suwerenne prawo zarządzania zdrowiem publicznym w zakresie pandemii na Światową Organizację Zdrowia, czy nie? Bo Tedros już jest gotowy wziąć na siebie tę odpowiedzialność, że w przypadku kolejnej pandemii, którą on osobiście ogłosi, tak to zrobił w przypadku korony, to teraz już rządy narodowe nie będą podejmowały za niego żadnych decyzji, nie będą wdrażały jego dyrektyw. On te dyrektywy będzie osobiście, żeby szybko skoordynować prawda, działanie skuteczne, on będzie osobiście zarządzał z centrali w Nowym Jorku, Światowej Organizacji Zdrowia i będzie zarządzał, co robimy, czyli przymusowe szczepienia, tam obozy odosobnienia, lockdowny i tak dalej, żeby szybko, skutecznie zapobiec kolejnej pandemii, która ewidentnie nam grozi, a ta nawet już jedna zaczyna się rozwijać po cichu. Także czyli globalny jeżeli... rząd sanitarny. Ale jeżeli już to wiesz, a teraz sobie skojarzysz, zaraz Klaus to takie znane szwab, to znane nazwisko, to dobra rodzina jest. Zaraz, zaraz, ale oni chyba mają takie, takie wyjazd na narty, zorganizowali teraz w maju, to teraz się odbywa w tym tygodniu. I jak się skończy ten, te, to zebranie w Davos, tych wszystkich miliarderów i prezesów i premierów i Sasina, który tam też jest i reprezentuje polskie interesy, no to rozjadą się do domów i na koniec tygodnia będzie bez głosowanie w Nowym Jorku. Patrz pan jak, to, jak ten kalendarz jest napięty, ale jak dobrze wyregulowany. To jest oczywiście zbieg przypadków, te, te wszystkie ćwiczenia tamtego, te ospy i tak dalej, to są bzdury, a ta książka Gatesa to taka jak śmiecia, to nikt tego absolutny nie. Absolutny przypadek to jest, to nawet nie ma. Siedział, pisał po nocach, no ale tego nikt nie bierze pod uwagę, kto to jest Bill Gates, prawda? Eee, taki no, znachor, nie? No, taki specjalista w komputerów, taki, no nie wiem, jak go tam filantrop, tak? Miliarder, on ratuje ludzkość. No po prostu ratuje nas wszystkich, wbrew naszym naszej woli i nawet nie słucha, co my chcemy mu powiedzieć. Generalnie mówimy mu FO, ale on nie słucha, on nas ratuje. Bo wie, że taka jest jego misja i musi nas obronić przed pandemią. No Poprzednia nie wypaliła, no to będzie następna. No to jeszcze z tych imprez na szczeblu mamy między 19 a 20 maja odbył się szczyt G7 w Berlinie. Pandemic Pact. Tak, pod takim tytułem. 22-28 maja mamy zgromadzenie WHO w Genewie. 22-26, więc wszystko praktycznie w tych samych terminach, spotkanie w Davos. I od 23 mamy raport o wybuchu kolejnych przypadków właśnie tej małpiej ospy. Same przypadki. No więc od początku czerwca chyba będzie nowy rozdział w dziejach ludzkości. Że minister Szumowski i jego następca Niedzielski to będzie już jakaś zatęchła, zamieszła przeszłość. Teraz to, teraz to traktaty i, i mądrzejsi będą decydowali. Już nawet nie będzie win można winić tutejszych ministrów. Analiza tekstów tych traktatów pandemicznych dowodzi w bardzo krótkich cuglach, że praktycznie suwerenność krajowa jest przekazana władzom globalnym, które w ramach własnych organów są w stanie ogłosić stan Epidemii, pandemii, czy tam jeszcze jakieś inne wyjątkowe, i przejąć władzę włącznie z wpuszczeniem sił wojskowych na ten teren. No tak, no bo po prostu przejmują całe zarządzanie. Ogłaszają stan wyjątkowy, który blokuje całe prawodawstwo konstytucyjne. tak? No i robią, co uważają za konieczne, żeby ratować nas przez pandemię, tak? Robią lockdown, godzinę policyjną, kto wyjdzie na ulicę dostaje w czapę na przykład, można to ogłosić przecież, zakaz wychodzenia z domu pod karą śmierci. No to było ćwiczone za czasów Hitlera i jego poprzedników, więc co niechilnowi, ale teraz jest przynajmniej zdrowotnie, tak? Jakiś, jakiś plan światowy. I teraz najśmieszniejsze, co ci y, przekaże do zastanowienia albo do wystraszenia, że narody świata, czyli y, globu y, w, w, w układzie słonecznym, na którejś tam pozycji, nie wiem, której od Słońca, no dalekiej, <grym> y, y, bo Ziemia nie jest jedyna, tak, ani wyjątkowa chyba w, w naszej galaktyce, już nie mówię o szerszym kosmosie, no to będą decydowały w tym tygodniu nad tym, czy to się zrobi, czy nie zrobi, kwalifikowalą większością głosów, ale w onz to jest zaledwie dwie trzecie, czyli 66%. No jest ryzykownie. 66%. Z tych niespełna 200 krajów, to ile to jest? Musi zagłosować za. Ile to jest? To 120. 172. Z 200 by było. Około 170. 60, w zaokrągleniu 66 razy 2, 130. A, prawda? 130. Kurde, w takim 120 Między 127 a, a 129. A, 127. Na oko. E, przy tej liczności, że tak powiem, te, tych członków ONZ-u, których jest zdecydowanie poniżej 200. Więc e, tyle wystarczy. No, nie wiem, czy wszyscy będą obecni bo to dwie trzecie nie, nie jest absolutne, tylko dwie trzecie obecnych, e, więc... Hmm. Organy z Polski y, zadeklarowały pozytywne tutaj. No tak, no przecież wiadomo, że Morawiecki, Szumowski, tam Niedzielski i ta cała banda jak najbardziej podpisuje to na kolanach, no przecież widać było po tych lockdownach i innych breweriach, no że tutaj mamy do czynienia z totalnymi globalistami. Czystej wody, ze stajki Klausa. Kwestie właśnie bieżącego podejścia do sanitaryzmu obserwujemy w Chinach, w Szanghaju i w innych zamkniętych miastach. Można sobie to obejrzeć na Twitterach, czy w relacjach osób, które tam są na miejscu. Co prawda taki ciekawy się głos zjawił na stronie internetowej, na portalu, który kwestionuje tego typu rzeczy. Dowodem na to miałoby być przykładowo, bo to nie, nie jedyny tego typu dowód, przemarsz jakiegoś tam człowieka, który pokazuje, że nic się specjalnego nie dzieje idąc przez absolutnie puste ulice, gdzie nie ma prawie żywej duszy, dwie, trzy osoby w wielkim mieście się gdzieś przechadzają i to dosyć markotne, plus paru szturmowców w tych białych kombinezonach. No, tego typu dowody mnie nie przekonują, jeżeli widzę setki filmów, gdzie dokonuje się konkretnych przestępstw przeciwko ludzkości, gnębienia społeczeństwa, oddzielania dzieci od rodziców i szeregu jeszcze innych prześladowań, więc jak naprawdę jest, to wydaje mi się, że już możemy sobie to wszystko wyobrazić. I w związku z tym, że Chiny mają olbrzymią przekładkę finansową na... Światową Organizację Zdrowia, plus tego Tedrosa, Pedrosa całego. Także mm, wiadomo, dokąd to zmierza. No Ja mimo wszystko pozostaję optymistą, że bardzo liczna grupa krajów rozwijających się po prostu tego nie podpisze. Widać było po licznych przykładach, chociażby z Afryki. No ale one się skończyły, było chyba z pięć takich wypadków głośnych, gdzie w nagłych okolicznościach prezydenci państw afrykańskich po demonstracyjnym sprzeciwieniu się dyktatowi Światowej Organizacji Zdrowia podczas korony, no zmarło, tak? Opuściło. Dostali uszo. solidarnego zawału w różnych krajach. To było bardzo i ten, ten, ten biochemik, tak? Najbardziej miłudki w pamięci, który poddał testom, testy na koronę. Między innymi wrzucił do testera aha, owoc mango, aha, kosie mleko i, i coś tam jeszcze. Kilka takich różnych wymyślnych substancji biologicznych i wszystkie testy wyszły pozytywnie. <śmiech> Mhm. on to opublikował i to był śmiech na pół Afryki z tego ale ten śmiech okazał się na końcu gorzki, bo człowiek e, no odszedł w bardzo no, stosunkowo młodym wieku e, no jest jakiś taki, no taki, jakaś klątwa Faraona ciąży nad tym tematem więc e, no, mimo tego, że pozostaje optymistą bo wiele tych krajów no rozwijających się nie chciałoby poddać się dyktaturze kolejnej, no to jednak u sterów rządów są wyselekcjonowani ludzie. Oni do jednej szkółki uczęszczali, bo to warto e, wspomnieć e, wielu właśnie liderów, taka kuźnia liderów właśnie u Klausa się odbywa i oni tam pobierają nauki najrozmaitsze. I to w różnych kategoriach wiekowych, większość osób, które bierze udział w tej zabawie, no odbyło tam szkolenia. I to myślę, że to nie tylko była niedzielna szkółka, ale znacznie większy materiał do opanowania. No Żeleński z naszego otoczenia najbliższy jest ten, lider z tej szkółki, się wywodzący. Dlatego, tak. dlatego otworzył te obrady cyrkowe. Wczoraj. Przy pomocy telemostu tak zwanego, czyli nie wiem, to chyba na, na tym, na, w tym programie. Jak on tam się nazywa, ten program uniwersalny do telekonferencji? Zoom. Zoom A, Zoom Zoom i zoom Skype jest tak. Na Ale od, od razu mi się przypomniało, bo to dzisiaj, dzisiaj właśnie w Timesie Izraelskim było takie fopa opisane, że delegacja chińska oscentacyjnie opuściła salę, gdzie przemawiał zielony ludzik i wzbudziła tym duże y, zdziwienie. Nie wiem, czy to przejrzałeś. No to, to on po... generalnie był bardzo konfrontacyjny, bo zaczął tam opowiadać, tam, że wzywa wszystkie kraje świata do całkowitego embarga na... Na, na rosyjski eksport i tak dalej i tutaj wskazuje na te kraje, które nie chcą przestrzegać tych dotychczasowych tam postanowień i tak dalej, to Chińczycy poczuli się wprost urażeni, bo to do nich było adresowane, po prostu wyszli. I no cóż, no to tak gest dyplomatyczny, na który każdego stać, no bo przecież nie ma obowiązku słuchania impertynencji jakiegoś gówniarza, tak? który ich poucza, co mają robić, bo oni wiedzą, co robią. I robią to świadomie, więc można z nimi... A no nasi notable słuchają ze spuszczonym wzrokiem najczęściej takich rzeczy. No ale rozumiesz, że... Nie wszyscy muszą. Gdzieś istnieje jakaś granica między... Między cierpliwością a, a upodleniem, bo istnieje coś takiego jak godność, zwłaszcza w Azji, wysokie poczucie godności nie tylko osobistej, ale generalnie takiej oficjalnej, że... Azjata zwyczajnie bez ryzyka utraty twarzy nie może słuchać impertynencji, bo jeżeli będzie je cierpliwie wysłuchiwał, to jest u niego, w jego cywilizacji, jest oznaką uległości, że on się zgadza z tymi zarzutami, tak? Japończycy, prawda? Prezes coś tam naskrobał, organizuje konferencję prasową i kłania się i taki pokorny przed kamerami się tam niemalże klęka, tak? widziałeś te obrazki, że pokorny prezes przyznaje się do błędu, tak? I to jest obraz, to jest obraz pokuty, on, to, jest, to jest sygnał poddaństwa, to jest tak jak jest w świecie zwierzęcym, jest absolutna, yy, to jest wyraz pokory. On po prostu tak by tarzał się w błocie przed wszystkimi publicznie, tak jakby sobie rozdzierał szaty i popełniał sepuku. No to, tyle, to jest temu równoważne, że jego Osobisty wizerunek został zszargany, on się przyznaje do błędu, on, jego twarz jest... Po zainczyszczona, każdy na niego może teraz splunąć. Oczywiście nie wprost, ale przenośnie. To jest tak jakby samobiczowanie się publiczne. To tyle znaczy. Więc jeżeli Azjata słucha takich impertynencji, zarzutów pod swoim adresem, nawet nie wprost kierowanych, ale on wie, że to jest do niego i wszyscy dookoła rozumieją, że to jest do niego. On tego pokornie wysłuchuje, to Azjaci na to patrzący widzą, aha, to oni się przyznają do błędu i pokornie słuchają. Rozumiesz? To, to, to o to chodzi. Chińczycy, bo to jest transmitowane u nich, muszą w tej sytuacji wyjść, bo oni się z tym nie zgadzają, a nie będą robić tam wielkiego wzburzenia, tak i nie będą protestować i wrzeszczeć tak, jak to się dzieje w Wierchownej Radzie i bić się po pyskach. Po prostu grzecznie wychodzą. To jest jedyna opcja, która im pozostaje w, w ramach protokołu dyplomatycznego. Rozumiesz różnice kulturowe? Zdecydowane. Podobnież w arabskim świecie yy, obowiązują też yy... Tego typu zasady, że utrata twarzy w polityce oznacza y, kraj podległy. Także i, i trzeba to rozumieć, bo to, to nie tylko są. Mowa jest na piśmie, mowa słowna, ale też mowa ciała i mowa, że tak powiem, protokołu dyplomatycznego, bo to. to nie ma właściwie uniwersalnego protokołu, który się wszędzie nadaje. Jest coś tak, ten brytyjski protokół mniej więcej taki internacjonalny, tak? Ale są jeszcze jego lokalne odmiany. Jedną z nich właśnie zacytowałem. Świadomi ludzie właśnie, którzy mają do czynienia z różnymi cywilizacjami, rozumieją to. Nie wieszają psów na Chińczykach, że wyszli z tego obrażeni, że zrobili taki gest. Rozumiejąc, co on po prostu znaczy. To nie tylko jest kierowane do, do widowni światowej i do Żeleńskiego osobiście, ale przede wszystkim do widowni wewnętrznej, bo oni po prostu nie mogą się przyznać do tego błędu, który jest im zarzucany. I tyle. A nie mając innej możliwości protestu, robią to, co, na co mogą sobie pozwolić, więc wychodzą. I to tylko tyle znaczy. To nie znaczy, że Chińczycy yy, yy, yy, chcą rozwalić Davos albo są przeciwko Szwabowi, albo są tam w podziemnej międzynarodówce Tak, white, he, white Hats, który zaraz razem z Trumpem rozwalał tych globalistów i tak dalej. Guzik, prawda. To jest absolutna bzdura. Pekin idzie... Yy, Zacytuję źródło, in lockstep w tym programie. Tam, gdzie uważa to za stosowne i korzystne dla reżimu w Pekinie. Rozumiesz różnicę? To, to się dokładnie według tego scenariusza odbywa. Tam, gdzie jest to niekorzystne, to są antyglobalistami, promują razem z Putinem świat wielobiegunowy. Na, w ramach ONZ-u, wspierają te wszystkie akcje, prawda, i tak, yy, yy, łącznie z wojną yy, na Ukrainie, po cichu wspierają Putina, bo nie chcą się zgodzić na żadną rewolucję, która, rezolucję, która jego potępia yy, i kupują od niego ropę i gaz, zwiększają te wolumeny, organizują wspólny front monetarny i tak dalej, i tak dalej. To jest gra na wielu fortepianach, na wielu kierunkach. Tak, to jest widoczne szczególnie w tych momentach, kiedy ta gra jest wielopiętrowa i nie tylko polityczna, gospodarcza, monetarna, logistyczna, ale także i wojskowa. Wszystko to się teraz rozgrzewa. Widać, że tematy znowu przygalopowały. To praktycznie tydzień temu był taki nagły zwrot, że znowu na kolejny poziom prędkości wystąpiliśmy. Ciekawa sprawa na Bliskim Wschodzie, mianowicie nie tak dawno, bo dwa lub trzy dni temu doszło do, do zamachu na y, wysokiego oficera i, irańskiej armii, y, nie, strażników rewolucji, irańskich strażników tak. rewolucji. pułkownik. Tak, pułkownik, to pułkownik, czyli wysokie. To wysoki, chyba jest jeden z adiutantów Sulejmaniego, świętej pamięci. Świętej tak, pamięci. No, wysoki dla... rangą i wysoki funkcją. Także wzbudziło to um, ogromne wrzenie w społeczeństwie e, irańskim. Jego pogrzeb e, też dzisiaj były relacje z pogrzebu, e, był wielką manifestacją. E, Teheran obiecał oczywiście pomścić zamach nie wskazał bezpośredniego winowajcy mówiąc, że będzie rozwiązywał tą zagadkę jak najszybciej tylko potrafi. Natomiast te narodowe i ludowe nastroje no, są rozgorzałe, zdecydowanie. Wiadomo, że jeszcze... Wiadomo. No, to... Publicznych wiadomości nie ma, ale modus operacji jest dokładnie przetestowany. Dwóch gości na motocyklach w odpowiedniej godzinie śledzących rutynę dzienną tego człowieka. W najsłabszym momencie, tam gdzie jest najmniejsze zagrożenie publiczne i możliwość szybkiej ewakuacji na motocyklach, po prostu dokonują egzekucji z zimną krwią, uciekają na tych motorach i koniec. No. To było wielokrotnie grane w Teheranie i szerzej w dużych miastach Iranu. Wiadomo kto się w takich akcjach, zleceniach za, skrytobójstw specjalizuje w tym regionie. Kto takie zlecenia wykonuje? Mnie interes, intryguje i ciekawi tylko jedna osoba tak zwanego Mark, czyli tej osoby wskazanej do zabicia. Jest to jeden z tych obiecujących oficerów młodego pokolenia zastępców Sulejmaniego. Więc wybór jest nieprzypadkowy yy, i ma yy, chyba z, znaczyć tyle. Zgładziliśmy Sulejmaniego przy zgodzie Jankesów, sam Trump to podstępował, ten skrytobójczy atak na lotnisku międzynarodowym w strefie neutralnej, międzynarodowej, tak? nie w żadnym, na żadnym polu walki, ani nawet nie w jego biurze, tylko na lotnisku międzynarodowym w strefie neutralnej, międzypaństwowej. Został trafiony rakietą, zbombardowany, nie ma, wyparował. I persowie byli zawrzeli z nieprawdopodobnym gniewem, bo to jest Generał Soleimani był no, oświetlony nimbem wielkości bohatera narodowego za swojego życia już jako wielki pogromca wrażych sił. Tak? Nie, nie wspomnę których, ale jako ten ich wielki pogromca. Proszę bardzo, pyk, nie ma wielkiego pogromcy. A teraz, żebyście za bardzo nie podskakiwali, będziemy w łys... No to ciekawe, egzekucja pokro... została nie... wykonana. Rozumiesz przekaz? Będziemy was eksterminować po kolei, jeden po drugim, aż do ostatniego. To chciałem jeszcze podkreślić, że egzekucja została wykonana w jednym z najbezpieczniejszych obszarów Teheranu. W dzielnicy wysokich rangą urzędników i elitarnych sił wojskowych. Także no, jest to policzek i potwarz dla sił specjalnych irańskich. Nie tak dawno była rekrutacja specjalnego zespołu właśnie w Izraelu, do eksterminacji e, terrorystów, tak to nazwano, poza granicami kraju, czyli po prostu głównie e, w obszarze Libanu i, i państw sąsiadujących w Syrii, ale także zapewne Iranu, o czym się nie mówiło głośno. Taki zespół e, m, powstał z, z, z całą pewnością, e, tego się nie e, artykułuje wyraźnie, Mówi się tylko, że pracuje się nad tym. A jak się mówi, że pracuje się nad tym, to znaczy, że dawno wszystko jest gotowe. I tu właśnie nie tak dawno jak tydzień, tydzień po, tym, po tej deklaracji mamy tutaj efekt. Specjalna komórka to jest pewne kilkunastu, kilkudziesięciu zbirów, którzy są pieczołowicie wyłuskani z różnych służb wywiadu i przechodzą tam do tego specjalnego zespołu, który ma formułę tajną. Ma specjalny budżet. Minister sp... obrony, sprawiedliwości, szef wywiadu takiego i innego po prostu nic o tym nie wie. Na tym polega sposób działania. Są całkowicie zamknięci i można tylko rozmawiać z szefem tej jednostki. On jest znany publicznie, który szefuje tam i to też nie wszystkim jest znany, bo jego personel generalnie są tajne, ale jest znany tym gościom z wywiadu, tam tej ograniczonej liczbie ludzi, którzy w tym uczestniczą. I oni wydają mu polecenie. Załóżmy, jest grono dwunastu, załóżmy, szefów wywiadu, wywiadu tamtego bezpieczeństwa wewnętrznego, yy, szefa sztabu i tak dalej, tamtego koordynatora służb specjalnych i tak dalej. I ta, Załóżmy, taka jest mniej więcej architektura, to tak w wszystkich krajach rozwiniętych to funkcjonuje. Yy, na pewno nie jest więc, yy, większe to grono niż 20 osób, yy, około tuzina. Yy, tego człowieka zna i daje mu po prostu zlecenie. I koniec. Imię, nazwisko, tamteczkę elektroniczną, targetu do wykonania i tylko poinformujcie nas, kiedy jest mniej więcej planowany, w jakich mniej więcej, za, kiedy to się stanie. Pyk. O, jest załatwione. Tak to wygląda. No, biurokracja ma swoje prawa, szczególnie w takim, w takim otoczeniu. To samo przecież robił Obama, tym się pochwalił nawet, jak to działa dzięki temu, tym przeciekom wiadomo, że to tak Amerykanie organizują. Na tej zasadzie, że nikt nic nie wie, bez, wydarzyło się, ale nie możemy ujawnić szczegółów, bo ich nie znamy. No. Po prostu się stało. Tak? No tak. A co tam u naszych milusińskich? To też w ostatnich dwóch, trzech dniach sporo się dzieje, bo jak wiadomo, rząd Beneta ma poważne problemy z większością. Zasadniczo jest już w mniejszości. 59 do 61. W związku z tym, że ta grupa 61 osób jest rozbita, więc nie mają większości. Także to się rozpoczęło od zamieszek na Wzgórzu Świątynnym i spowodowało to wystąpienie z koalicji Rama, który jest przedstawicielem Palestyńczyków ale także oprócz niego wystąpiła jeszcze jedna kobieta ze strony arabskiej. Dzisiaj prawdopodobnie się przeprosili i znowu utworzyli koalicję, więc to tak widać, że oni tak działają na wszystkie fronty, próbując ugrać każdy coś dla siebie. To jest absolutnie typowe. Tak, na Bliskim Wschodzie to jest, to jest wręcz elementarz, tak? Dla nas niezrozumiały, jak tak można. no? Ale... Widać można, ale nikt się tym specjalnie nie przejmuje. Każdy ugrywa ile może. Co ciekawe, z wczorajszego bodajże dnia lub z dzisiejszego przedpołudnia nasz ulubieniec Bibi wrócił znowu do polityki i to z dosyć dużą aktywnością. Poprzednim razem zgłaszał wotum nieufności dla rządu Natomiast odstąpił od tego i zajął się troszkę sobą. Aktualnie walczy w procesie o korupcję. Jego adwokaci rozmontowali zeznania koronnego świadka w dosyć bardzo szczególny sposób, bo to naród prawniczy, więc oni tam... Potrafię. może patrzył, ale nie widział a jak widział to tylko lewym okiem a lewe oko to jest oko od serca a nie od rozumu, więc to jest okoliczność łagodząca i tak dalej tego tak. typu figury tam są tak, ale mają podparcie nie tylko retoryczne, ale przede wszystkim yy, yy, yy, yy, pisemne no w świętych pismach odwołują się do, do świętych ksiąg no i to nawet w, w cywilnym sądzie no nie można podważyć takich Takich autorytetów, prawda? No bo to wtedy będzie świętokradztwo. Więc e, sam rozumiesz, że ta cywilizacja no, jest e, cywilizacją po pierwsze piśmienniczą, a po drugie prawną z, z definicji, bo całe prawo jest przecież Pisa. Tak. Prawo się opiera na piśmie właśnie. Na piśmie tym, co jest właściwe, a co niewłaściwe. Do tego strasza się cała istota prawa. Więc tak naprawdę, jakby się dobrze przyjrzeć tym, tym świętym księgom, to de facto ich całość to jest księga powtórzonego prawa. W przypadku Bibiego chodzi o skromne. 300 milionów dolarów na łapówki. No ale to ale... tylko tyle. No wy bądźmy, bądźmy, tam... bądźmy realistami. I do... przecież to nie o takie rzeczy tu chodzi. Nawez... Dużo lepiej brzmi to w szeklach, bo to jest jeden miliard. Pan na... już to robi wrażenie. Na ale... ale... pracuje na wyższych obrotach, bo jego tam my wynoszą lekki milion na dobę. Dlatego dzisiaj, jeżeli pan Nataniach był widziany to, jak to nazwano, z uśmiechem przyklejonym do twarzy, w związku z, z właśnie z rozmontowaniem zeznań świadka głównego, koronnego w tej sprawie. A, a powiedz mi, jakie są twoje rokowania? Co z nich będzie dalej? Myślę, że włos mu z głowy nie spadnie. No, jest trochę już przerzedzony, także... Ale te, co są, to pozostaną. Yy, w każdym razie jedni twierdzą, że jakaś go tam kara spotka, inni znowu, że to się rozmydli po raz kolejny ze względu na jego olbrzymią tradycję w aparacie władzy. Yy, ci świadkowie też byli yy, tam umoczeni tak czy inaczej. Yy, <słuch> Także rączka rączkę myje. Chociażby ze względu na jego długą tradycję na Wysokim Stołku, pewne rzeczy no, nie powinny wyjść za daleko, bo też pewnie miałby coś do powiedzenia, a tu nikomu na takich rzeczach nie zależy. Ma drogi ewakuacyjne przygotowane zawczasu. Miał na to odpowiednio długi okres, żeby je sobie wycyzelować. Więc ma korytarze ewakuacyjne i to nie jeden. Tylko myślę, że wiele różnych wariantów. Ale mi chodziło o jego przyszłość. Czy on już jest spalony w polityce? Właśnie, że nie, ponieważ... Szereg osób tutaj z, z przeciwników Beneta upatruje w nim osobę, która poprowadzi yy, przeciwną grupę, czyli że zdobędzie na tyle siły, a żeby znowu yy, no, przeciwstawić się po prostu dotychczasowemu premierowi, tak. biorąc pod uwagę te koneksje wszystkie, że można będzie na tym upiec niejedną pieczeń. I taka jest, moje, taka jest moja wizja przyszłości politycznej tego dziwnego kraju, że ponownie zobaczymy Bibi prawdopodobnie przy okazji przesilenia w Stanach Zjednoczonych, które się zbliża w taki albo w inny sposób. Czekają nas tam paroksyzmy polityczne, bo to nabrzmiewa i nie na darmo ja tu nie wiążę żadnych, broń Boże, nadziei z programem QAnon, ani, ani White Hat konspiratorów, którzy tam podobno wysadzą bidonia w powietrze. To tak się nie odbędzie, ale, ale coś tam się dzieje za kulisami i będzie duże pranie i mam wrażenie, że Trump jeszcze będzie rozgrywany aktywnie i jego kompan Koneser różnych aromatów wschodnich i światowych, Bibi Netanyahu, zakolegowany z Trumpem od dziesięcioleci, będzie grany też ze swojej ojczyźnie, bo ma wielkie atuty, no, trzyma je twardą ręką, jest osobą bardzo bystrą, z szerokimi koneksjami, no i... No i dekady korupcji to czynią swoje, prawda? No między nimi tam krąży Jared. Jared no. bierze udział w różnych y, akcjach. Głównie w tych porozumieniach abrahamowych się udzielał bardzo szeroko, bo to za Trumpa sprawa się rozwinęła. Mhm. Także mm, on tam raz po raz się w, w prasie pojawia w, w, zwykle w jakichś kurtuazyjnych m, okolicznościach. Niemniej jednak przypomina o sobie niezmiennie. Także to się będzie dzia działo, ale to chyba nie jest najgorętszy temat, bo to tak nie, rani. Nie, nie, są. nie. Jeszcze ja bym tutaj powiedział o czymś, co jest yy, niesłychanie ciekawe. Yy, mianowicie pewnego rodzaju ćwiczenia. O tych wojskowych z bombardowaniem Iranu to mówiłem tydzień temu. Mm -hmm. Także to jest e, żadna nowina. Tam jeszcze przypomnę, biorą udział amerykańskie e, latające cysterny, których właśnie Izraelowi bardzo brakuje. One Rydwany o, ognia. Tak, Rydwany ognia. E, e, ich kryptonim. Dziwnym trafem e, w, w tymże samym okresie zmarł był Wangelis. No, dowiedział się, że jego kraj będzie w to w osobie e, premiera Cimo Takisa, czy jak on tam się nazywa, zamieszany. No i po prostu, jak to mówią, kopnął w kalendarz. No, no miał ciekawe, kolorowe życie, nażył się dość, ale datę wybrał, powiedziałbym, bardzo synchronicznie. Mnie to zawsze ciekawią takie y, rzeczy, czy one są takie absolutnie przypadkowe, że ktoś hmm? pod takim czy innym kryptonimem y, daje y, nie, sygnał, to, nie, to to sygnał do odwrotu to lub do rozpoczęcia. To, ja to posłuchałem jeszcze raz po kilkudziesięciu, już chyba dwudziestu latach z zakładem. Ostatni raz słuchałem tej płyty. Y, y, to jest przekaz ze światów. <taki> tak ja to odbieram osobiście. Bo to nie jest jeden tylko To nie jest jeden tylko zbieg okoliczności, który się wydarzył w tym samym momencie. Ich jest cały, cały pęk. To, to, to, nie było, to nie było zjawisko, że tak powiem, przyrodnicze, tylko jakaś interwencja z, z, z zewnątrz. Tutaj mamy jeszcze... Dwie sprawy, najpierw tą drobniejszą. Mianowicie. Mianowicie minister spraw zagranicznych Turcji zaplanowało zwiedzanie wzgórza świątynnego w Izraelu. Co było właściwie bardzo dziwnym wydarzeniem od lat nieobserwowanym. Zasadniczo Turcja sprzeciwia się wszelkiemu prześladowaniu arabskich, wiernych na, na wzgórzu świątynnym i wyraźnie to artykułuje. Ale z drugiej strony, jak to na Bliskim Wschodzie, Erdogan powiedział, że Turcja nadal będzie głośno protestować przeciwko działaniom policji, ale nie będzie to miało żadnego bezpośredniego wpływu na stosunki dyplomatyczne obu krajów. Czyli... Jak trzeba, tak się to, to ułoży. Jesteśmy bardzo zasadniczo przeciwni i nam się to absolutnie nie podoba. I zgłaszamy na stanowczy sprzeciw, a potem idziemy na wódkę, czy jak to się tam nazywa rakiję, Tak. <głoszerna>. tak. To jest jeden z tutaj epizodów, ale jest jeszcze, jest jeszcze grubszy. Już tu powiem, co to jest, mianowicie manewry. Manewry tak. sześciu krajów oprócz Cypru ćwiczących ewakuację ludności cywilnej. Siedem z krajów Stany Zjednoczone, Francja, Włochy, Izrael i Grecja. I tu mamy znowu Grecję, całkiem blisko Turcji. Tworzy się tutaj pewien blok. To mnie ciekawi takie zdanie w obliczu nowego poczucia pilności z powodu wojny na Ukrainie. Taki cytat sobie wynotowałem. Jakaż to pilność ćwiczenia ewakuacji z Bliskiego Wschodu różnych grup... Dużych licznych ludności. Dużych licznych, tak. Z powodu wojny na Ukrainie. No takie zestawienie, Zoro, jak ty to widzisz, ja to widzę e, oczywiście publicystycznie bardzo ostrym, z wzrokiem, także jest to spójne i logiczne z punktu widzenia typowego pożeracza papki w tvn -ie. no bo przecież ledwie kilka dni wcześniej, niecałe chyba trzy, odbyła się e, błyskotliwa akcja ewakuacji bojowników z zakładów stalowych Azovstal, w Mariupolu, prawda? Tam ewakuowano 1500 w porywach 1800, tam są różne szacunki bojowników, którzy się tam ukrywali w kazamatach i bronili Mariupola, jako ostatnia niezdobyta placówka przed naporem ruskich siepaczy. No i się ewakuowali, jak mówi prezydent Żeleński, pod cierpliwym nadzorem i w uzgodnieniu ze służbą bezpieki Ukrainy, czyli że wywiad ukraiński to nadzorował i tutaj to, to pilnuje i to była jak najbardziej ukartowana i uzgodniona ewakuacja. To nie było bezwarunkowa kapitulacja, broń Boże. To była ewakuacja bojowników Zazowstali przewiezionych następnie na terytorium Rosji w celu przesłuchania. Do obozu ale, przejściowego ale filtracyjnego pod Donieckiem. Filtracyjnego, tak. Filtracyjnego, 100% Ros Rosjanie to w Gruzji przetestowali e, i z, umie, z wielką wprawą stosują techniki 80 lat temu wdrożone przez Hitlera, doskonale, w, a później przecież stosowane przez Jan na przykład w Niemczech, gdzie pracował młody oficer amerykańskiego wywiadu imieniem Heinz Kissinger, zwerbowany wśród młodzieży niemieckiej z diaspory, nie podejrzanej o kolaborację z Hitlerem, więc został przyjęty, zwerbowany i odznaczył się wielką znajomością rzemiosła psychologicznego i językowego, bo władał już wtedy kilkoma językami przydatnymi. No, notabene wybudził się, czy został wybudzony ze śpiączki ostatnio i yy, właśnie w Davos wygłosił taką prelekcję. Bardzo mądre zdania, bardzo mądre słowa. tak Trzeba je przetrawić na wielu poziomach, ale <grym> wracam do tej ewakuacji. Skoro ewakuacja w mediach jest numer jeden i ona jest oczywiście na tak, tak, tak, bo to była za daleko skończymy. Służbę bezpieki Ukrainy, no to wiesz, no to wypada w obliczu zagrożenia przed ruskimi najeźdźcami. No, przećwiczyć ewakuację, żeby była... Do tego zaraz wrócę, ale jeszcze tylko powiem, jedno zagadnienie jest intrygujące i ono się zawsze w takich przypadkach pojawia. Natomiast mianowicie ilość ewakuowanych osób, czy też w przypadku jakiejś katastrofy ilość ofiar na pokładzie, liczba. samolotu, statku, ta liczba, ta liczba. Bardzo często doświadczamy przekazu zupełnie rozbieżnego liczbowo. Jest to dosyć ciekawa sprawa, a sygnalizuje, że były tam osoby po pierwsze niezaewidencjonowane, jeżeli trupów było więcej niż na liście pokładowej lub odwrotnie mówi się, że było ich dużo, a było ich bardzo mało. Wszystko to są elementy właśnie polityki dezinformacji, która stara się przedstawić, że ta sytuacja jest absolutnie inna od rzeczywistości. No właśnie. Jak z tą ewakuacją na Cyprze? Czyli... Wróćmy do Cypru, właśnie, bo to była tylko taka mała tutaj dygresja. Jest bardzo ważne zdanie podane w tym artykule. To jest z 21 maja, z 5 rano, kto czyta o piątej rano takie rzeczy? E, mianowicie minister obrony Cypru powiedział zagranicznym urzędnikom, że e, wszystkie uczestniczące w tych ćwiczeniach e, narody brały udział w planowaniu masowej ewakuacji cywilów uciekających przed kryzysem z sąsiedniego kraju. Hmm. Hmm. Więc tutaj sąsiedni kraje w kontekście Cypru, no to nie trzeba daleko sięgać na mapie, żeby odgadnąć Turcję, która okupuje od kilkudziesięciu lat w traktatom i prawu duży kawałek Cypru pod tytułem Tur Turcja cypryjska. Tam nie zawijają żadne samoloty, trzeba specjalnego pozwolenia i tak dalej. Generalnie Cypr, jak wiadomo, jest okupowany, jego część przez Turków, którzy sobie tam roszczą prawa, nie tylko do części tej wyspy z mniejszością turecką, ale także do szelfu kontynentalnego wokół wyspy, gdzie no, pod dnem morskim jest morze, drugie morze gazu ziemnego i ropy naftowej. To również jest absolutny przypadek. To nie ma nic, nic wspólnego. Ale prowadzone są odwierty. odwierty. I Też. okręty badawcze tam parakrotnie już brały udział w przeciągu ostatnich kilku lat w takich małych potyczkach Straży Granicznej Greckiej i Marynarki Wojennej Tureckiej. Więc gdzie tam jedni drugich przeganiali. <grywki> Jakoś... Oni się tam... Pukają już od dłuższego czasu. Na szczęście nie doszło do jakichś ofiar poważniejszych, bo tylko strzelali w powietrze do tej pory. Ale jest rzeczą zrozumiałą, że w ćwiczeniach natowskich, odbywających się, się z udziałem Izraela, to, to ważne, na Cyprze, Turcja z samej definicji nie może brać udziału, no bo byłoby to troszeczkę dyplomatycznie mocno niezręczne. I to nie przeszkadza, że jest pełnoprawnym członkiem NATO i tu się nic nie dzieje, tylko Turków tam po prostu do ćwiczeń wojskowych nie zapraszają, bo są persona non grata z samej definicji. Jeżeli by Erdołana tam zaprosili na któreś ćwiczenia natowskie, na Cyprze, albo jeszcze lepiej europejskie, to powiem Ci, że zmienię zdanie i pójdę się pomodlić do najbliższego kościoła, że godzina sądu się zbliża ale jeszcze dodam do tego artykułu bo to nie jest koniec symboli ćwiczenia mają kryptonim Argonaut 2022 prawda, bardzo ładna nazwa Argonauci. to mitologia bardzo mi się to podoba Sensie... No, oni sprytnie to dobierają te wszystkie słowa. Ale słuchaj, no to kochany, no mi to się podoba w sensie wszelakim, także monetarnym. No, Bo no, zamieniam mówili... się słuch. Nie mówiliśmy o kursach złota, ale no, czego szukali argonauci? No i tu się pewna podpowiedź pojawia. Czy już, już kumamy do dalszego. Ewakuujemy poszukiwaczy zaginionej Arki, ale też złotego runa. Wiadomo, złotego cielca, no, no czegoś złotego, tak? Aha. No. zruszyli po złote runo. Jest jakaś. Z Jasona, na... Czy Jazona. na zapleczu jest jakaś forsa. Kurde. Ewakuują, forsa. Ua. Uh. Tam dużo było tych postaci, bo yy, czytając tutaj yy, aktorów tego przedstawienia mitologicznego, mamy yy, Orfeusza, Tezeusza, Heraklesa. Jejku, tęczowe towarzystwo. Dastora... Orfeusz przegrywa chłopaczkom się, na fletni. No, odbywają się obrazoburcze, proszę siebie, orgie, no, wielokolorowe, wielokulturowe, no i do tego jeszcze złoto. No kurczę, czego tu nie lubisz? No, no piękna impreza. No, sam bym się przyłączył i zapalił fajkę pokoju przy okazji, ale. <grym> Podczas wyprawy spotkał ich różne przygody, Między innymi na wyspie Lemnos w Tracji Le Bo oraz Le Ost w Bosfor. Akurat Oho. nie les, bo w tym razem inne tam były atrakcje, to jest wyspa Lemnos, więc nie wiem, co tam się odbywa na takiej wyspie. No, to się to samo, co każdego roku na innych wyspach w pobliżu, na przykład no, na Majorce. Gdzie jest to? to naj, największe, najlepsze centrum rozrywkowe na Morzu Śródziemnym. No, konkurują. Tu jest kilka takich dużych ośrodków. Ale właśnie ostatni punkt tej, tej imprezy to była ciśnina Bosfor. No i to chyba o to chodzi. Czyli o był zwany Konstantynopolem. A czy aby w jakichś tam mitologicznych, politycznych mitach nie pojawił się Konstantynopol w zamian za jakieś ustępstwa? Tak. Coś tam było. Tak, i to mówią znawcy pism mahometańskich i to już to, to się pojawia w tym piśmiennictwie islamu od wielu e, stuleci już. E, te te no, wizje rozwoju tych czasów tak zwanych ostatecznych, nie? one są równoległe do egzegezy Naszego, naszej księgi objawienia z Biblii, bo to są pisma równoległe. Co prawda Islam jest trochę młodszym bratem, ale on pełnymi garściami z tego czerpał, więc jest jakby takim młodszym bratem, kontynuatorem tej tradycji. I no, Czasami warto spojrzeć od ich strony. No i są wybitni, tak powiem, znawcy tego tematu, którzy wyraźnie wskazują na to, że nastąpi konflikt w czasach tak zwanych ostatecznych, tu mówimy o Armagedonie i tak dalej, gdzie dojdzie do rozprawy między światem islamu i ortodoksyjnego chrześcijaństwa. Tu nie, jest, nie, nie ma mowy o katolicyzmie, tylko jest to ortodoksyjne chrześcijaństwo, czyli chyba chodzi o prawosławie i chodzi generalnie o świat zachodu, Czyli prawdopodobnie katolicyzm jakoś tam rzymski, katolicyzm powiązany z, z religią niewiernych i zdrajców. Tutaj odpowiednio trzeba przybrać w odpowiednie szaty tak zwanego szajtana, czyli po naszemu szatana, czyli ancychrysta. No i to wszystko jest zborne i spójne. Ancychryst ma tymczasową stolicę w Jerozolimie, którą zamierza, gdzie zamierza się ukoronować na władcę całej ziemi. A w tym przedstawieniu będzie, będzie, będzie brał udział Islam, którego część jako odłam, jako innowiercy no sprzeniewierzą się ideom Islamu proroka Mahometa i sprzymierzą się właśnie z niewiernymi Szaitanem w Unii z wielkim szatanem z oceanu, ale część wiernych pozostanie po, po prawidłowej stronie i w nagrodę otrzyma Konstantynopol. Tak to wygląda. Więc to, to jest jakaś walka wewnętrzna islamu między prawdopodobnie szyitami i z tymi nowoczesnymi, czyli ze świata zachodniego, czyli Arabia Saudyjska i, i cały, większość Półwyspu Arabskiego, Sunnitów. Persja jest tym starozakonnym, czyli tym ortodoksyjnym zakonie szyitów islamskich, który tych nowinek nie, nie zaakceptował. Podobnie jak prawosławie się nie zreformowało i zachowało rytm liturgiczny, wzięty z głębokiego średniowiecza i do dzisiaj praktykowany. Między innymi w tych pismach, jak poczytasz te, te wszystkie pisma pisane cyrylicą, to jest język proto-słowiański tak naprawdę. Z niego się nowoczesna słowiańszczyzna dopiero pisana, z, z, dalej ukształtowała przez Bałkany, to widać te poszczególne etapy, różnice między Serbią, na przykład e, Bośnią, e, Bułgarią, ja to niedawno zacząłem porównywać, jakie te alfabety są różne i grecką, prawda? To się wzięło z Greki i te wszystkie przeniesione właśnie z, z Pismem Świętym na po, całym półwyspie Bałkańskim. Pisma dotarły na, na Ruś Czerwoną, czyli do Kijowa i tam zostały jakoś skodyfikowane przez kilka wieków i dalej powędrowały na północ do Moskwy. No i stąd się wzięła ta wielka diaspora między Moskwą a dzisiejszym Kijowem, który nie wiadomo, którzy, którzy są ważniejsi. Ich alfabety już się obecnie zdecydowanie różnią, chociaż mają wspólny korzeń cyrylicy, która sama w sobie jest odmianą alfabetu greckiego, takiego ludowego, prawda, przeniesionego razem z tymi prorokami z południa przez całe Bałkany. To fascynująca historia. W tych wszystkich krajach bałkańskich są różne odmiany tej samej religii chrześcijańskiej w różnych tam katakumbowych wersjach. Każdy ma inne tam idiomy, każdy ma tam inne akcenty, inne tam liternictwo, ale korzeń jest wspólny, cyryliczny, czyli właśnie ten grecki. To jest fascynująca historia, jak się temu przyjrzałem. No, Nieprawdopodobne, no, no, ale to jest nieustający powód do wojen religijnych, bo każda z tych odmian jest odrębna. No, po prostu. No, nie, nie jestem grafologiem, grafomanem, ani grafo gramofonem, że tak powiem, bo to jest za duży poziom wiedzy. Jeżeli chodzi o tyle dziedzin, to trzeba się rzeczywiście specjalizować, żeby to ogarnąć. Ja bym powiedział ogólnie reasumując Circus Maximus. I kto za tym wszystkim nadąży, bo te wszystkie wydarzenia po pierwsze w szaleńczym Pędzie się odbywają, po drugie przenikają się te epoki w polityce okazuje się, że dochodzimy do jakichś głębokich poziomów historii i mitologii z dawnych społeczeństw, nawet starożytnych ludów. I to wszystko zaczyna się mieszać w taką z pozoru zupełnie niezrozumiałą masę, pulpę. A to do końca tak nie jest. To przecież ma jakieś myśli przewodnie i to się przecież jakoś... Z, z, no, skłania ku pewnemu logicznemu celowi. Tak to nazwę. Można przynajmniej jego szukać, bo to pro, jest prowokowane i także prorokowane wydarzenia e, no, z, kierują się pewnym logicznym ciągiem wydarzeń. Więc no, trzeba go znaleźć i spróbować zrozumieć, o co właściwie chodzi. Między przeznaczeniem, a samo sprawdzającą się hipotezą, bo to również jest pewnego rodzaju socjotechnika. No, zgadza się. To jest jedna z technik stymulacji podprogowej rozwiniętej, między innymi przez znany ośrodek Tavistock, czyli Brytyjczyków, którzy są właściwie no, ojcami założycielami nowoczesnej y, wojny psychologicznej, a mało kto im te, to, to rodzicielstwo przyznaje, bo oni po prostu trzymają to w tajemnicy. <śmiech> Że to, to oni to wymyślili i są prekursorami i dalej to się rozwinęło w różnych wersjach, w miejscach na Globie, ale nadal są na topie, co widać po ich działaniach, konkretnych tych rewolucji kolorowych i tak dalej, są tam aktywne zawsze ośrodki badawcze, konsultanci i tak dalej z Londynu, co nie jest dziełem przypadku. Zastanawiam się, czy dzisiaj przeważyły aspekty pozytywne, czy negatywne. Czy bardziej jest to powód do odprężenia, czy odwrotnie. I biorąc pod uwagę tą dziejową karuzelę, o której coraz częściej wspominamy, że jednak co kilkadziesiąt lat pojawiają się i wzloty, i upadki, no po gorszych czasach zapewne przyjdą te lepsze. Pytanie, czy w tym samym gronie biznesowym i społecznym się będziemy widzieć, czy w tym samym zakresie geograficzno-administracyjnym, jeżeli chodzi o granice podziałowe, to tego nie wiem. Niemniej jednak, jak mawiał szwajc, nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było, więc no, pewnie się to jakoś rozluzuje po jakimś czasie. Może odwojujemy pokojowo. Kresy Wschodnie, czyli Ukrainę, zanektujemy pokojowo do, do Rzeczpospolitej. No co już się dzieje, no bo jeżeli w samej Warszawie mieszka czy, czy, oficjalnie i zupełnie legalnie 300 tysięcy Ukraińców, no to sprawa jakby została już postanowiona za naszymi plecami mają wszystkie prawa obywatelskie. No po prostu. Tyle, że na tych terenach wschodnich y, musielibyśmy reaktywować y, Jeremiego Wiśniewieckiego chyba. Ale my nie musimy reaktywować. Żeleński już to zrobił i po serdecznej wizycie, która mnie samego zaskoczyła, ad hoc przyleciał nasz duda i się wyściskał w Wierchownej Razie z Żeleńskim tam na, na, na, na, w błyskach fleszy i kamer. No i tutaj braterska przyjaźń to kwitnie, no po prostu jest, tak naprawdę to już nie ma między nami żadnych granic, żadnych procedur granicznych, w ogóle nic nie trzeba, po prostu pokazujesz dowód i przejeżdżasz przez granicę, już cię nie ma, już jedziesz, przyjeżdżasz do Kijowa i masz pełnię praw obywatelskich, jako obywatel polski, rezydujący w Kijowie ma wszystkie prawa obywatelskie Ukraińców, czyli A właśnie specjalny status jakiś yy, dla Polaków został uchwalony, nie wiem czy się objawia, ale coś takiego się przewinęło. No, co ciekawe to na terenie Ukrainy mogą całkiem legalnie działać nasze organy prawa i porządku, czyli na przykład policja, nie mówię o wojsku, bo to już samo przez się, się rozumie, ale policja może tam wykonywać bez pytania o pozwolenie obowiązki służbowe, czyli na przykład jeżeli Ukraina cię okradnie, to zgłaszasz czy policja, dzielni funkcjonariusze jadą w te pędy do drochobycza na przykład i łapią przestępcę i go puszkują do turmy i wiozą na przesłuchanie do Warszawy. To oczywiście jest, mówię to teoretycznie, ale taką możliwość prezydent Żoleński w nowej ustawie przewidział, za co jesteśmy mu wdzięczni, no bo to znaczy faktyczną Unię Administracyjną Polski i Ukrainy, cokolwiek z niej pozostało. Więc drogi ewakuacyjne już są, powiedziawszy po niemiecku, narychtowane transfery są możliwe teraz w dużej przepustowości. W kontekście tych ćwiczeń na Cyprze aż strach tutaj ile się nasuwa różnych możliwości i w którą stronę to ma to wahadło przebiegać. No, no to może na odrębną audycję jest temat. Niemniej jednak ciekawie splatają się te wszystkie wydarzenia i one w dużej mierze zaczynają tworzyć logiczną całość. Jak mówi zastępca ministra obrony ukraiński. Młody, bardzo taki sprawny, inteligentny człowiek mówi, że działania bojowe na Ukrainie na pewno zakończą się do końca grudnia tego roku. Czyli wiadomo, że datą tą graniczną obwołania nowego porządku polityczno-gospodarczo-etnicznego na Ukrainie będzie 1 stycznia 2023, gdzie sytuacja się ostatecznie unormuje i będzie wiadomo, ile Putin urwał z Ukrainy, a ile nam zostało do współgospodarzenia z Ukraińcami pod wodzą Żeleńskiego, bo, że obciążą nas kosztami, to już wiadomo, bo przecież jesteśmy w nie, jeszcze niecałkiem uświadomionej Unii, pakcie wojskowym razem z Londyńczykami z Ukrainą od początków lutego, a pod koniec lutego, jak pamiętamy, Putin napadł na wschodnią Ukrainę i on teraz pracowicie, krok po kroku zawojowuje i organizuje tam niepodległe republiki ludowe, przyjazne Kremlowi. Niektóre z nich już zgłosiły akces do Federacji Rosyjskiej, więc no nie trzeba specjalnej ostrości i bystrości, żeby odgadnąć, że do Dniepru na pewno dojedzie. No nie od parady też Kissinger się wypowiadał w Davos, żeby tutaj zmitygować nastroje i żeby szukać raczej rozwiązania konfliktu w stronę, jak on to może inaczej trochę ujął, sensownych podziałów. No to jest ostatni w ogóle dzwonek na jakiekolwiek negocjacje z Putinem na wschodniej Ukrainie, żeby możliwe było jakieś częściowe porozumienie z zachowaniem integralności terytorialnej, które na tych terenach jeszcze nie podbitych przez Putina jest wciąż możliwe, no bo teoretycznie może się tak umówić, że będzie, będą tam jakieś tam okręgi należące do Ukrainy, no, mające status daleko posuniętej suwerenności takiej, no, y językowej, administracyjnej, czyli autonomię, no, szeroko pojętą, ale będące ciągle, y członkami Federacji Ukraińskiej, tak, płacące podatki dla Kijowa i tak dalej. Ale te lokalne władze już będą samorządne, będą się same rządziły, będą własne przepisy uchwalały, jak tam się to wszystko toczy, jakiego języka używają i tak dalej. Czyli będą się rządziły po swojemu, po rosyjsku, wewnątrz państwa unitarnego ukraińskiego. Jeżeli do tego nie dojdzie, żelejski Żeleński konsekwentnie odmawia wszelkich negocjacji i ostatnio po zdobyciu Azowstali przez Rosjan po prostu zerwał trwające, teoretycznie, ale jednak trwające rozmowy z Kremlem, czyli zawiesił je bezterminowo, czyli właściwie negocjacji między Kijowem a Moskwą właściwie nie ma w trakcie trwającej wojny domowej na terytorium Ukrainy, bo duża część tych terenów, prorosyjskich, bierze w tym udział po stronie rosyjskiej. To nie jest tak, że tam walczą sami Rosjanie. Bo kilkaset grubych tysięcy walczy po stronie tych tak zwanych niepodległych republik. Taka jest prawda. To można sprawdzić. To nie jest żadna tajemnica. Więc no, to jest de facto nie tylko wojna zaborcza Rosji, ale także wojna domowa wewnątrz Ukrainy. Bo jedni obywatele Ukrainy walczą z innymi obywatelami Ukrainy. Taka jest prawda, czy nie? Tak, tak. Taka Przy okazji, duża część tych obywateli Ukrainy po prawej stronie stała się już w, w liczbie co najmniej pół miliona obywatelami Federacji Rosyjskiej. Bo przyjęli paszporty od Putina dobrowolnie z własnej inicjatywy. Poprosili i dostali i są obywatelami Federacji Rosyjskiej. Z, wcześniej już. Zamieszkałymi na terenie... O, Tymczasowo <głos> Ukrainy. <głos> Warto więc... zwrócić uwagę, że Kissinger tutaj podaje takie rozwiązanie, że Ukraina nie powinna wstępować do Unii Europejskiej, ani nie być granicą wschodnią, lecz być państwem dwustronnie buforowym. Tak od strony Unii, jak i od strony Rosji. No czyli być po prostu neutralnym, tak jak to tak postanowiono jest. Tak w traktacie z Bukaresztu w roku 1993 bodajże. Czyli reaktywacja tej idei tutaj na wysokich szczeblach władzy jest już zasygnalizowana. No ale to było 30 lat temu, kochany. Ale niektórzy o tym nie wiedzą. No tak, ale 30 lat temu to podpisano, uroczyście parafowano i są na tym pieczęcie i wszyscy zapomnieli, ale to nadal obowiązuje, no bo taki jest porządek prawny. No i coś, jakieś wnioski z tego wypływają. Czyli to nie jest tak do końca, że Władimir Władimirowicz oszalał, jak piszą w prasie. On jakieś kwity ma. Ja, ja nie jestem jego adwokatem, tylko przypominam, że on jakieś argumenty ma. Tylko od długich, nie tylko miesięcy, ale od ośmiu lat nikt z nim poza układami w Mińsku na ten temat nie chciał rozmawiać. Mińsk, przypomnę, zawarty przy współudziale światłym kanclerz Merkel i poprzedniego prezydenta, jak on tam się nazywał, poprzednich Makarona, Hollande. Podpisał to razem z Makrelą układy w Mińsku, które przewidywały negocjacje dalsze szczegółowe, pokojowe z udziałem Moskwy i e, obserwatorów z Europy, czyli Francji Niemiec, Unii Europejskiej e, na temat dalszej przyszłości tych obszarów zbuntowanych, nadając im pewien zakres autonomii. To zostało tam przewidziane. Autonomia dla tych zbuntowanych republik. Nie oderwanie od Ukrainy, tylko ich autonomia. I tych układów rząd, rządy Poroszenki i obecnie Żeleńskiego po prostu nie przyjęły to wiadomości, nie parafowały, czyli po prostu olały. I obecnie Ukraina ubiegająca się o status członka Unii Europejskiej, nie respektując umów sprzed ośmiu lat z takim yy, nakładem, że tak powiem, dyplomatycznym i, i, i, no, i też wizerunku publicznego Niemiec i Francji uzyskanych. Ukraińcy tego nie respektują. Absolutnie. Wyrzucili to do kosza. Nie chcą o tym słyszeć. No to coś poważnego tu się dzieje. No bo jak to jest? Czy, yy, czy Kijów chce przy pomocy Europy te sytuacje uregulować pokojowo, czy nie chce. No bo jakiś ten, ten układ z Mińska został podpisany, przynajmniej przez stronę zachodnią i przez Rosjan. Tak? Ukraina jest zainteresowana w tym i się z tym nie zgadza, ale nie podała żadnych ścieżek wyjścia z tego impasu, dających się zrealizować przez 8 lat trwania tego układu, tak? tego smrodu i tej wojny domowej, która trwała, ostrzał Doniecka trwał przez osiem lat. No i nie znaleźliśmy. 15 tysięcy ofiar. Ale coś no. abstrahując od tych liczb, nie doszło do żadnego porozumienia, mimo tego, że kompromis zawarto 8 lat temu, pod egidą Unii Europejskiej. Dzisiaj Żeleński mówi, że chce wstąpić do Unii i do NATO, a tamte układy, to my ich nie parofowaliśmy, nie jesteśmy nimi związani. No ale Unia jest nadal nimi związana, bo je podpisała razem z Putinem. No to jak właściwie to jest? Co ta Ukraina chce? Czego oni żądają? Czego oni oczekują od Unii i od Putina? Skoro już się umówili między sobą nad ich głowami, nad naszymi głowami, bez naszego udziału, bo Polska w tym nie brała udziału, Berlin, Paryż i Moskwa się porozumiały. Przed ośmiu laty. To nie zostało zrealizowane do końca, domknięte. Jesteśmy w okresie przejściowym. Putin wjechał z wojskami, walczy teraz na ostro. Europa nie jest w stanie mu za Ukraińcom dostarczyć swoich wojsk. Nie chce swoich żołnierzy ginących za... Kijów, bo żeśmy 8 lat temu podpisali traktaty, więc nie wyjdziemy na głupków i na durniów. Amerykanie się od tego yy, z daleka odwracają, mówią dostarczymy wam pomoc, dajemy 40 miliardów i walcie się, mamy inne problemy, to są problemy Europy, załatwcie tutaj razem z makrelą, z Niemcami, bo to jest wasze podwórko, rządźcie się u siebie, w końcu jesteście w NATO, tak? No to... No to co dalej będzie? No przyjeżdża staruszek Kissinger, który ledwie jeszcze zipie, bo dobiega setki i mówi to, co jest oczywiste. Słuchajcie goście, chcecie? To rozpętajcie wojnę atomową, Rosjanie mają atomówki, rozpieprzą wam całą Europę, będzie pozamiatane. Chcecie tego? No nie chcecie, no bo przecież nie, nie, nie wysyłacie tam swoich wojsk. No to zgódźcie, zgódźcie się z tym, co już się stało. Putin tam wjechał, rządzi się po swojemu, zorganizował Rosja, Rosyjskie Republiki z u, części Ukrainy i co mu Żeleński zrobi z wami? Nic. Wykurzycie go stamtąd? Nie jesteście w stanie. To w końcu się dogadajcie, dzieciaki. Dogadajcie się, bo... No i dalsza eskalacja doprowadzi do, do wo... III wojny światowej? i szybki rakiet i, i pół Europy zniknie. On tego nie dopowiada, ale to jest oczywiste na mapach tabowych. Poglądaj je sobie, ja nikogo nie straszę i nikomu nie prorokuję, bo to już nasz świętej pamięci pułkownik, siedzący w sztabie również nieżyjącego generała Jeluzelskiego, pierwszy zdrajca i pierwszy bohater, Trzeciej Rzeczpospolitej, Kuchliński, te plany operacyjne ukradł i tam jest jasno narysowane, wszystkie te plany są, przez ta broń się nie zmieniła od, od kilkudziesięciu lat. Wiadomo, że Rosjanie w pierwszym w roku, roku zbombardują ma wszystkie latami. mosty i największe przeprawy, największe miasta tutaj w Europie z Warszawą i Berlinem na, i Paryżem na czele. Tak? Tak. To wiadomo. No to czego chcecie? Brzeziński, ledwie trzymający się jeszcze, powłóczący nogami mówi: "Słuchajcie, no musicie jakiś porządek nowy zaakceptować, bo w braku świat musi istnieć dalej po prostu. co do porządku będzie jego odwrotność, czyli do wyboru albo nieporządek, albo burdel, albo inaczej wojna światowa, no. Tak, także tutaj widać, że do prześlenia na pewno musi dojść i to są rzeczy, które pójdą w tą stronę według naszego rozpoznania. Zobaczymy to za parę dni, jak to się pojawi na szerszych forach. My stawiamy takie tezy, że one są w tą stronę, skłonne podążyć. Natomiast z wiadomości na czerwonym pasku, który właśnie przeczytałem w Timesie, sprzed 20 minut niecałych Biden powiadomił Beneta o ostatecznej decyzji o pozostawieniu strażników Iranu na liście terrorystów Decyzja jest absolutnie ostateczna i okno na irańskie ustępstwa zostało zamknięte Także... znaczy, Będziemy wybierać po, po jednemu <ścoughs> strażników rewolucji od majora w górę tak, jakie tego będą konsekwencje organizacyjne zapewne się przekonamy niebawem. W każdym razie Iran nie będzie zadowolony z tego typu decyzji, ponieważ bardzo oczekiwał na tego rodzaju ustępstwo i widać, że stanowiska się zaostrzają w tej dziedzinie. No. Co do zaostrzeń, to na tym kierunku to przeżyliśmy już tak wiele, że jesteśmy absolutnie znieczuleni. I zaprawieni, zaprawieni. Co więcej, ja się trzymam wypowiedzi Lapidas przed no ponad dwóch miesięcy, może nawet trzech. Trzecia wojna światowa nie wybuchnie na Ukrainie. I to on zapewne wiedział, co mówi. Także tym bardziej, co Kissinger nam tutaj zapodaje, że należy uspokoić sytuację i, i szczególnie na Światowym Forum w Davos Ekonomicznym się wypowiada. Więc możemy sobie składać ten obrazek już w nową stronę. No czyli będzie chwilowe uspokojenie, a potem przyjdzie coś ekonomicznego, no bo razem z pandemią jesienną to będzie grane, no to widać po kolejnych krokach, jak, że tak powiem, w czytance, tak? <śmiech> jak się wszystko przejrzy, to, to, to, to w końcu wychodzi, no że tu przypadków większych nie ma. Więc Lapid miał rację. Mamy tylko dwie możliwości do wyboru. Czyli u niego. Albo na Tajwanie. No i pytanie, kto, kto, pierwszy. kto pierwszy. No i tu powiem Ci, że chyba moje skłonności, tak powiem, bukmacherskie wskazują na Jerozolimę. Ja nie wiem, czy się ze mną zgadzasz, czy nie. No te, te ćwiczenia właśnie mnie tak zastanowiły, tej ewakuacji z znacznych grup ludności z sąsiedniego kraju. Tak mi to jakoś wygląda a tego. Tajwan będzie grany dopiero w przyszłym roku. I to jest ciekawe, że nie później niż w przyszłym roku. Więc chciałbym podpowiedzieć, że sytuacja tak szybko przyspieszyła, że już nawet nie mówimy w kategoriach lat, że o, to pewnie tam dojdzie do konfrontacji Ameryki z Chinami, no nie wiem, w terminie do pięciu dziesięciu lat, bo to jest nieuniknione. To już teraz tak się zagęściło, że właściwie wiadomo, że 2023 nie zdąży się zakończyć bez generalnej rozprawy z mandarynami. Po prostu nie da rady. To wskazuje. Ja stawiam ja... taką hipotezę, że latem będzie mm, kryzys finansowy, jesienią żywnościowy a zimą y, wojskowy. I chyba trafiłeś w sedno. To, ja nie wiem, czy ty się uczyłeś w jakiejś szkole wojskowej, bo oni tak planują właśnie, tak przejrzyście, klarownie, zdecydowanie, tutaj to jest to ta, ta półka, ta półka i ta półka. Nie mieszajmy porządków. Najpierw to, potem to, a potem to. I taki krok, krok, krok. To by, to by pasowało z wieloma harmonogramami, powiem się na wykresach, to się zbiega. Jak zobaczyłem ten twój komentarz, to mi tak bardzo ujął za serce taki czysty, klarowny, dusza wojaka tutaj się odezwała. Oni tak planują, no bo to jakiś plan musi być, tak? W przypadku takich dużych operacji sprawy muszą być łatwo definiowalne. Pęk, bo inaczej nie sposób pęk, pęk. tego wyłożyć no po balko. prostu nie ogarniesz no w, tej, w tej magmie tego hipersonicznego burdelu, no to nie, nie jesteś w stanie się zorientować, co się pali no. to, to za szybko się wszystko kręci tak, za tym rzeczywiście trudno nadążyć te ostatnie 2-3 dni, tak jak mówiłem kilkadziesiąt komentarzy na takim portalu dyskusyjnym każdy opatrzony argumentacją, cytatem, linkiem do artykułu źródłowego, no to jest po prostu nie do przerobienia. To praktycznie kilka godzin dziennie należałoby to śledzić. Optymalnie pracują tutaj pewne sztaby. Dlatego w ujęciu państwowym to nie są pojedyncze grupy, tylko to są zespoły ludzi olbrzymie w różnych branżach, w różnych kierunkach geopolitycznych. Inaczej nie da się prowadzić dużej polityki i nie da się analizować takich rzeczy. Natomiast jak jeden z naszych słuchaczy wspomniał, Artur Czterocyfrowy, no nie pamiętam jak dokładnie brzmiał kryptonim, w pewnym momencie te wszystkie tabelki i wykresy no nie są istotne, jaki jest tangens kąta na wykresie, jakie jest przesunięcie kanał zwężający, poszerzający. Istotne są pewne rodzajowe, ideowe zjawiska, które decydują o punktach zwrotnych i o punktach przełomowych. Bo my tutaj już nie mamy do czynienia z jakąś tam rewolucją. Rewolucje to są za małe rzeczy. To są punkty przełomowe w dziejach ludzkości. Tak jest, bo tworzymy kurde nowy porządek i to nam zakomunikował na otwarcie nikt inny, tylko Klaus Schwab, więc trzeba dziadka posłuchać, co on tam e, swoim pięknym germańskim akcentem produkuje. Tym razem był przyzwoicie ubrany. Ale. No. <śmiech> po różnych strojach występuje. <laughs> Na plaży to takie jest. Na dosyć... plaży to zupełnie. Na plaży dosyć... chodzi także to. Dosyć luźny kaj... Ale ten akcent to mi się luzak, podoba. Duzak, duzak. Ale akcent piękny to. No tak, zdaje się, że. No, z ten... re... no e, welt ordnung! Ale tak ładnie po angielsku, tak jak on to powiedział. Nie pamiętam, ale to jest kultowe hasło. We, we are, nie, we, we are creating new world order. We are creating world order. We are responsible for it. O, także rozumiesz i tego, i wszystko verstanden. Także wiesz, baczność. Achtung! To... Kurde, co tam jest porządny, za zaplanowane. Na pewno plany są bardzo szczegółowo dopracowane, bo znając ten y, szwajcarsko-niemiecki, bo to, to, jest, to są różne obszary y, Helwecji, y, ten niemiecki obszar jest bardzo taki ornungowy, taki hiper, tak. hiper i tam każdy kwiatek rośnie prosto, kurde, pionowo i tu nic na boki, wszystko przycięte. Także Neue Welt Ordnung jest tego. Jest już tak. zaplanowany. Wszystko w ujęciu takim hendehoch, właściwie tylko jedną hendehoch. Te, te, 90 stopni. Tak jest. Elegancko. Nie zmieściliśmy się w dwóch godzinach. Wyszło nam parę minut ponad to, ale nie wiem, czy tam te dyski przepastne się zapchają, czy też nam to jakoś zmieszczą damy radę, zrobimy kompresję, wszystko będzie dobrze, Google to przemieli i znowu Pójdźmy nie na... to na przyspieszonych obrotach, może nie na 30, czy na 45. No to sam się może ustawić, bo to w Google jest na YouTubie. Tak. Możesz się ustawić prędkość, Szybko, przelecimy i będzie wszystko wiedział. Nie wiem, czy z percepcją nadążysz, ale tego, trudno. My to jesteśmy już na tyle starzy, że właściwie tego, bo mówimy wielowątkowo jednocześnie. No. Staram się wszystko pieprzy po prostu, no. jedno z drugim i z trzecim. Pomieszanie z poplątaniem Tak, ale, ale, ale coś z tego można jeszcze zawsze wyciągnąć, no bo co nieco jeszcze tam kumamy. No. Nie wszystko, ja tracę kontakt z rzeczywistością momentami. Nie mówię dlatego, że odlatuję w, w obłokach dymu z sziszy, tylko no po prostu natłok te, tego badziewia i, i, i debilizmu jest taki, że na, nie nadążam. Nie jestem w stanie filtrować idiotyzmu, bo jest jego za dużo. Także... No ja się też miejscami wypinam z, z po prostu z przyjmowania informacji, bo to jest nie do nie do przetrawienia w żaden sposób. Dlatego wtedy szukam na innych poziomach konkretyzacji albo odwrotnie, syntezy. Potrzebne są wtedy takie ujęcia z wyższego horyzontu. Tak, no ty szukasz wiarygodnych źródeł filtrujących. No to jest, to, to jest ten temat. Filtratorów, żeby nie całego głana nie połykać tego, tylko żeby te. te już przefiltrowane, odfiltrowane móc przez, przesączyć i dopiero tym się zająć mentalnie, bo całego oceanu gnojówki nie przerobisz. No. Nie da się. Takim najlepszym ujęciem tego typu przekazów są wojskowe kryptonimy, które w, w kilkunastu literach zawierają krótkie hasło, które daje pełen obraz sytuacji. Na przykład tora, tora, tora. No, każdy sobie dobiera źródła indywidualnie, a to nikomu nic nie, nie chce sugerować, ani, ani zmuszać do tego. Po prostu w trakcie walki sobie uzmysłowisz, że no, dzisiaj są takie czasy, no, że trzeba umieć selekcjonować. A jak nie potrafisz, to musisz wybrać tych, którym jako tako jesteś w stanie zaufać jeszcze ich przy okazji. Którzy mnie nie zawiedli. No i od czasu do czasu tych też trzeba kontrolować, bo wiesz, nieomylnych tutaj nie ma, więc no, to bardzo trudne zadanie. Ja powiem Ci, że przeszedłem drogę przez Mękę i jestem już dosyć biegły, aczkolwiek nie, nie ubiegam się o tytuł mistrza jeszcze w tej dziedzinie. Cały czas jest, mam, mam, mam no, handikapy. No, jestem, no, nie nie nie, nie nie wszystko jestem w stanie od razu rozkodować, no, mimo bo są, dużej... momenty, bo są momenty, kiedy, ja bym to powiedział, szum dezinformacyjny dosyć skutecznie działa, więc te istotne informacje, one się gubią i to tak jest zrobione, że trzeba zupełnie z innej strony zacząć poszukiwać, żeby, żeby je wysupłać. Tak, no, nie, specjalnie się nie chwaląc, jesteśmy w tym dość biegli, ale no, obydwaj czujemy pewną frustrację, nie? No. Chociaż myślę, że ta maksymalna frustracja to była jednak dużo wcześniej, wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia z pandemią w takim totalitarnym wymiarze, to teraz zależało na chwilę, mam nadzieję, że na trwałe, ale czy tak będzie, no to się przekonamy, hmm. bo pojawiły się zjawiska y, takie szczepień y, pierścieniowych. Pierścieniowych, nowe zjawisko właśnie w Europie Zachodniej i, i... Nie można to poszukać. O pierścionkują Cię totalnie. Będziesz zapierścieniony tak, że nie wyjdziesz z, z drużyny pierścienia już nigdy no tak będziemy musieli jednak kończyć bo widzę, że ilość dygresji takich chwytliwych i platform wyjścia do nowych tematów pojawia się z postępem geometrycznym pierścieniowo rozprzestrzeniamy się na wszystkie kierunki świata Tak, węglowodory pierścieniowe też takie są to, to, da, da, dadzą nam popalić dadzą nam popalić z mojej strony to już wszystko i mam nadzieję, że się nam uda spotkać za tydzień, przy tym podwieczorku przy mikrofonie. No chyba, że cię zaklasyfikuję jako ruskiego agenta, ale dotychczas... Dotychczas unikasz, starannie unikasz tych kontrowersyjnych tematów, żeby się nie obnażyć, że jednak tak, tak, tak naprawdę w tym, tym głębokim swoim poczuciu jesteś jednak wielbicielem Władimira, Władimirowicza, wszyscy się, że tak na, postawiłeś mu ołtarzek i tam co wieczór klękasz i modlisz się do swojego idola, no? no to właśnie te, te czynniki. Te, te czynniki mogą to tak widzieć, bo oni mają w ogóle y, onutę zamiast mózgu. I to jest właśnie problem, że osoby, które y, tego typu tezy stawiają, no, no głównie y, zapychane mają y, nie tylko oczy, ale te mózgi swoje. oni, sami, <śm> oni Nie taką... mają mózgu, po prostu mają guano zamiast mózgu. <śm> To jest prawda. no, To tak działa. No. Jak, nie, jak, nie, jak nie masz kilkudziesięciu lat treningu szarych komórek, to po prostu masz w środku łajno. W każdym razie mnie się tak ostatnio skojarzyło, że jak można mówić o jakiejś y, politologii, polityce czy dyplomacji, jeżeli nie można używać żadnych argumentów, oceny sytuacji, tylko jest czysta propaganda. To, to jest... Poziom dosłownie zerowy. Broń Boże, czytać ruskich źródeł, bo to wtedy jesteś stuprocentowym ruskim agentem, że czytasz cyryliczne teksty jakiegoś Głaziewa albo innego Pieskowa. Tfu, co to za nazwisko, jakiś Pieskow, w z Kremla. I to ty się nad, to, zastanawiasz, co oni mają na myśli, co oni mówią. Nie słuchamy ruskich w ogóle, pierwsze się ruskiego, nie wolno z nim gadać, bo to jest zdrajca, bandyta i morderca. No. Nie oglądamy słońca ze wschodu. Żaden Absolutnie. Wschodu a zakładamy zasieki, kurde, z drutu kolczastego, budujemy betonowe zapory, nic, nie chcemy od Ruchola, nie będziemy z nim w ogóle gadać, nie interesuje nas, co on myśli. No tylko zachodzące tu, słońce. No i to podstawowy ząk jest niestety, i to nie od Ruchola, tylko od cywilizacji kilka tysięcy lat starszej. Wykładanej na uczelni pod tytułem, nie wiem, jak ktoś teraz nazywa, Akademia Obrony Narodowej, nie? Sztuki Wojennej, czy jakoś tak? Teatralnie. Maciej rewis tam jest głównym wodzem, tam i chyba ma pomnik nawet postawiony, więc yy, yy, klasyka obowiązuje niezmiennie od 3000 lat. Yy, przeczytaj jeszcze raz, jeżeli jeszcze nie czytałeś, to przeczytaj jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze raz. To bardzo prosta jest. Prosta jak budowa cepa, ale bardzo głębokie. Sun się nazywa taki generał chiński. Napisał szukałem. Tak, napisał taką książeczkę, poradnik z życiowy na podstawie osobistych doświadczeń. I tam najważniejsze przekazanie dobrego dowódcy, wodza czy w ogóle kogokolwiek odpowiedzialnego za walkę z przeciwnikiem, wrogiem, z kimkolwiek, kto jest przeciwny twoim interesom, musisz najważniejszy nakaz, top, to jest nie ma ważniejszego przykazania. Pierwsze przekazanie w dekalogu wojaka poznaj swojego wroga tak jest, musisz go poznać musisz go poznać na, na poz wszystkich poziomach intelektualnym i na poziomie tym fizycznym musisz się nauczyć myśleć tak jak on musisz wejść w jego skórę, zostać Rosjaninem zostań pieprzonym rucholem, weź się przebierz w skórę niedźwiedzia jak ruchol siedzący tam na tym swoim foteliku na Kremlu myśli. Jak on patrzy na tę mapę, widzi Bóg, tak? Widzi Polaczków, widzi tutaj na lewo to są Czesi, tutaj tego, tutaj są Austriacy, to podstępny naród, Ruzi, fałszywi. Tu patrzy na Bałtyk, no takie okienko na świat, tędy wypływamy. Mamy Kaliningrad, stąd mamy te okręty podwodne, rakiety i tak dalej. Jak Ruchol siedzący na Krymie myśli o Polsce, jako twój wróg. Musisz się wczuć w jego sytuację. Nie możesz się od niego odseparować, bo to jest twój przeciwnik. Wejdź na matę i spróbuj ćwiczyć jakikolwiek sport tak zwany kontaktowy. Judo, jiu-jitsu, karate, cokolwiek. Walkę, boks. Tam jest dokładnie to samo. Ty musisz wiedzieć, co zamierza twój przeciwnik. Żeby móc się obronić, ja nie mówię go pokonać, tylko się obronić. To musisz wiedzieć, co on robi. Musisz rozumieć, jak on działa. No to jak chcesz się od niego odseparować? Kiedy dochodzi do walki, to najważniejsze przykazanie jest, zostań swoim wrogiem. Po prostu. Nie możesz od niego uciec. Nie ma możliwości, bo będzie cię gonił. Musisz się nim stać, musisz go zrozumieć. Dopiero drugie przekazanie w kolejności mówi poznaj samego siebie. Jak myślisz, co zamierzasz, jak działasz, gdzie są twoje siły, przewagi, gdzie są twoje mocne strony, które możesz wykorzystać, gdzie są twoje słabości, które musisz ukryć i je jakoś tak zafastrygować, żeby ci nie przeszkadzały. Ale najważniejsze, którego nie da się obejść, bo bez tego przegrasz wszystkie walki, musisz poznać swojego wroga. Czy nie możesz zatrzasnąć bramki i ruchola mamy w dupie i z nim nie rozmawiamy. Ty go musisz studiować. Musisz go poznać, musisz go we wszystkich szczegółach, żeby go w odpowiednim momencie podejść. Musisz się z nim zaznajomić. No więc co robi polski rząd i cała ta klika debili w Warszawie? Zatrzaskuje wszystko. Co z tego wynika? Na gruncie teorii militarnej gwarantowaną, pieprzoną porażkę i tych wszystkich generałów, którzy im doradzają, radzę wysłać, wysłać na suche drzewo. Dobra, to żeśmy się troszkę tutaj rozpędzili, jeżeli chodzi o kwestie edukacyjne. Kwestie edukacyjne w Polsce słabo stoją, w związku z tym na różnych szczeblach widać bardzo konkretne braki. To może smutną refleksją zakończymy, chociaż nie chciałem kończyć smutnie. Nie jest to jakby główne przesłanie naszej audycji, lecz tylko taki finalny wniosek w zakresie obróbki informacyjnej. Natomiast cóż, no dzisiaj, dzisiaj tematów było całe mnóstwo i wiadomo, że są następne i że one będą się tutaj rozwijać, jeżeli tylko będziemy mieli możliwość organizacyjną, to jak najbardziej postaramy się tutaj dla Państwa przeprowadzić te audycje, bo... Jak widać w gospodarce w lecie, tematy finansowe także trzeba reagować dosyć szybko na zjawiska gospodarcze i w pracy, i w biznesie, i także w tematach lokacyjnych. Ja polecam tutaj dużą uwagę i nie podążanie za owczym pędem, bo może to być zgubne. Z mojej strony to już wszystko. No, zbliżają się semafory. Będą przestawiane zwrotnice latem tego roku. W Warszawie i szerzej na świecie. Także zapinanie. Niektórzy się zdziwią, że zmierza to w tym kierunku. Zapinamy pasy i przygotowujemy się do, do jazdy na Achterbanie, jak mówią Niemcy. I na Śląsku też tak mówią nasi kamraty. Nasze kamraty tak mówią na Śląsku. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Tymczasem do usłyszenia. No i do następnego.